Witam, Fantasmagieria, podkazu grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 287, ja nazywam się Damian Pacholka-Dachman i ze mną jest, ta-dam, ta Bernard Trzymisie. Witam wszystkich naszych radio-słuchaczy. Witam Cię Bernardzie, wreszcie się udało, no żeśmy tak planowali to tu, to tam wypadło, to gdzieś tam e, No to resistance, to e, e, tam świętowałeś różne rzeczy e, e, w Le Paris, czy gdzieś tam. No, to prawda. Książki, ładnie. Więc no, nie mogliśmy się zgadać, wszystko się i... udało. Um, I e, no niestety, jak żeśmy się tutaj zebrali, żeby porozmawiać o jakichś pozytywnych rzeczach, no to chyba jednak musimy e, wspomnieć o tej smutnej wiadomości właściwie dla, dla świata sztuki i, i, i dla świata wyobraźni niezwykłej. E, Hans Rudolf Giger. Czyli jak to już na pewno wiecie, wszyscy twórca e, obcego. Albo, Albo taki w naszym... Tak. w naszym świecie bardziej dwóch gier, przygodowych na migę. Tak. Spórca, ten, tam, tam, Dark Seed, strasznie zakręcona je... gra, ale, ale wiesz co, ale te jego surrealistyczne, te, te, te, te jego takie demoniczne kształty, te, ta, ta kreska charakterystyczna, ten styl. Właściwie to jest taki artysta, że jak widzisz jakąś pracę taką to możesz, albo na 100% jesteś pewny, że była w ogóle, że on jakby miał wpływ na to, w sensie zainspirował artystę, albo właściwie on jest. Te, wiesz, ten kształt na przykład obcego, nie? jak widzisz te wszystkie jego obrazki, no obrazki tak, tak, tak. Zdję, zdjęcia, no tak brzydko to brzmi. Dzieła, obrazy, to, to jest tak charakterystyczny twórca, tak zakręcony. Ja sobie tak czytałem, że gdzieś on jak był młody, to już miał ten, mózg mu tak pracował troszeczkę na innych falach, niż takich normalnych ludzi. I na przykład w pokój, w którym się bawił, byc, był bez okien, cały wymalowany na czarno. Albo, albo dlatego, że się bawił w pokoju bez okien. No tak, no może to, było, to była taka, y, t, taki wpływ, no bo on się urodził y, no właściwie podczas wojny, to w 1940 roku, więc jakby, m, ale, ale y, z tego, co, co, co, co wiem, to chyba to nie miało takiego wielkiego wpływu, no nie? Bo, bo urodził się w Szwajcarii, neutralnej. No Więc jakby, jakby nie przeżył wojny, no nie? ale na pewno no to gdzieś tam, jak, jak młody człowiek, no to on słyszał i te opowieści i tak dalej. Być może to miało jakiś wpływ na to, ale być może w połączeniu z czarnym pokojem, no, powstał jeden z najprzenikliwszych, takich surrealistycznych umysłów artystycznych na świecie. Ja sobie nie wyobrażam, gdyby na przykład Alien nie wyglądał tak, jak wygląda. Tylko to był jakiś taki jeden z tych potworków, takich typowych, gumowych. No to jest coś o. niesamowitego. Znaczy, no, ale, powiem szczerze, ale wiesz, Darkseed... Ja pamiętam, Darkseed jedynkę przeszedł na Amity nawet. A to się podziwiam. Znaczy chyba, że graj eee. z opisem, bo to jest gra taka, która... A ja już nie prostu... pamiętam, to było dawno. Wiem, że ją skończyłem. A przypuszczam, hmm. że w którymś momencie sięgnąłem po... E, e... Pomocy naukowe. Znaczy, ona jest tak, tak zlubione, znaczy, ona znaczy, jest tak, tak zrobiona, że to jest niemożliwe znaczy, To jest bez opisu. wymaga, ja pamiętam, tak. że to było strasznie wymagało tego, żeby myśleć dwuwymiarowo co najmniej, jeszcze znaczy się dwuwymiarowo Tam się podróżowało między tymi tak, światami. Pomiewało tak, pomiewało się między światami i to, co stawiłeś w rzeczywistym świecie, na przykład w celi więzienia, stawiłeś sobie klucze, czy tam wytrych. Tak. I trafiłeś tego więzienia w tym świecie alternatywnym, ten wytrych był tam w tym więzieniu, nie? dokładnie że trzeba było tak kombinować, to, to, to było, to było straszne. Ale to była. Dla mnie to była przepiękna gra. To była ta, to oczywiście ta była ta era przygodówek rysowanych point and click, gdzie nie wiem no, w tamtych czasach yy, to były gry, które olśniewały grafiką. Nie gry 3D, no bo to jeszcze nie ten, nie ten okres, bo wtedy 3D to wiadomo, co najwyżej Doom, chociaż Doom oczywiście olśniewał, ale yy, 3D to Ale 3D bez tych innych ja że w Dark bardziej olśniewało dla mnie dźwięk, nie wiem czy pamiętasz. Aż tak dobrze nie, aż tak Dark City miał digitalizowane takie wiesz, stawki przez telety, dzwonił telefon i tak dalej, i tak dalej. Eee, to, to, to, dla mnie pamiętam, że to do dzisiaj to pamiętam. Znaczy ja po prostu uwielbiałem yy, Darkseed za, za jednak ten właśnie ten styl, za tą oprawę. Jak widzisz... Wystarczy no sobie pamiętać, wpisać w ogóle w, w Google Darkseed i zpadnie, ale... znajdujesz po prostu to, że tak na początku pomyślisz, że to jest w ogóle jakieś, że to są kadry z jakiegoś komiksu o obcym. Dlatego, że to jest, tak, to jest właśnie to, co widzisz. Na przykład jak widzisz tą technologię inżynierów, nie? Czy, tam w, czy w Prometeuszu, czy, czy, czy w obcym, nie? To jest wszystko po prostu. No tak, no nie śmieszne, że ona była jedną z pierwszych, czy jedną z niewielu gier, e, czy jedną z pierwszych, na było jedną z pierwszych, gier, które używały grafikę 649, wiesz, high resolution wtedy. Tak. I z tego co pamiętam, chyba było w skierwisie serwisie napisane, czy w jakiejś innej, w ówczesnej, bardzo ważnym czasopiśmie, że to Giger, na, wiesz, wymusił na twórca gry. Tak. E, wysokiej rozdzielczości. Mhm. Tylko, że kiedy mówimy wysoka rozdzielczość, to mamy na myśli tam jakieś tak, 340 34, na 40. <laughs> Chociaż w dzisiejszych czasach, to wiesz, tym high definition, to tak się rzuca na lewo i na prawo, okazuje się, no że prawda, wie, najnowsze prawda. konsole nie mogą wyciągnąć tego 1080p. To jest w ogóle... No i szkoda, szkoda mi. Chociaż ja nie przyznam się szczerze, że ja nie śledziłem jego, jego kariery ostatnio. Nie wiem, co on tworzył. Po prostu mi to jest żal, że, że odszedł człowiek, no nie? W relatywnie młodym wieku, 74 lata. 74 lata to do... Ja wiem, że my już przekroczyliśmy magiczną barierę i dla nas no 70... to, młody chłop. O, o. E, natomiast, wiesz, ja tam powiedzmy, ja mam parę albumów z jego grafikami i jakieś takie rzeczy, mhm. e, których mi żona nie pozwala na ścianie powiesić. Tak. E, z jakichś niewiadomych powodów. E, i, I powiem się, że. Ale się, nigdy też nie śledziłem jakoś specjalnie, co on tam. Natomiast, wiesz, zawsze mam jakiś tam rodzaj. Ja wiem, sentymentu do, do, do niego, bo, bo zawsze mi się podobała jego twórczość. Tak. Wiesz, on miał, on miał róż, różne, różne wkłady do oprócz obcego, to on też przyczynił się do na przykład do, do wyglądu pewnych rzeczy w filmie Dune, David no, Lynch'a z Poltergeist bardzo? Przyczynił się do bardzo wielu e, okładek zespołów heavy metalowych, prawda? No to chyba przede wszystkim. Myślę, że każdy szanujący jak, jak zespół, jak chce mieć naprawdę taką, ja chciał mieć taką wyczesaną okładkę, taką naprawdę wyjątkową. Mocno znaczy wyjątkową w tym sensie, że pewnie jak wszyscy zamawiali Gigera, to ta wyjątkowość powiedzmy, pod tym względem była yy, w dalszym wyjąt... planie. Ale chodzi o to, że Warto, po prostu jak chciałem tak, mieć coś tak. zakręconego, nie, nie jakieś tam popowe wiesz, dowcip z brodą czy coś takiego. To, to robiłeś właśnie zamówienie u, u Gigera. I, i czy to Batman Forever to ciekawostka. Ale z tego, co czytam, prawda, na Wikipedii, to jego wizje jednak się tam nie znalazły. On pracował przy, przy Batman Forever, ale jednak nie wykorzystano tego. No I być może to no, trzeba upatrywać w klapy tej, tej, tej części, nie? że nie, nie wykorzystano jego, jego fantastycznych wizji. Ale zastanawiam się, czy po prostu są jeszcze tacy artyści. Myśli, że ma. Ja myślę, że, że nie, ja myślę, bym się rozejrzeć pewnie z Ja wiesz, ja nie jestem żadnym daleko mi od jakiegokolwiek miłośnika sztuki. Mm -hmm. A jeszcze dalej mi od kogoś to bym powiedział, że mam jakiekolwiek pojęcie o tym, co kto i jak tworzy. Mm -hmm. To jestem przekonany, że jakbyśmy tak pogrzebali, byśmy znaleźli nie jednego i nie dwóch artystów. My, w mi się wydaje, że pewnie tak, jakby się przyjrzał Devian Arta, tam niesamowicie. Dokładnie to się ale... to jest To też. że słynny Rojo czy Rocho, czy jak się tam czyta Kolesia. Mm -hmm. Wiesz, ten od no, tych fajnych rysunek pani. Mm -hmm. yy, ciągle tworzy, nie? A rojo było, ciągle się nazywa, wiesz? Wie? Rojo przez, e, rojo, tylko prze, przez Y. No właśnie. Rojo przez Y, wystarczy sobie wpisać, rojo, art gallery, science fiction. No, to, ale to jest, jest troszeczkę inny, to, to są takie ultra fotorealistyczne. E, bardzo, no. bardzo interesujące, jeśli chodzi o, o e, obraz przedstawiony i oczywiście wszystko w takim mocnym, mrocznym klimacie fantazy. No, fantastycznie to wygląda. No, no wiesz, no to to też, jest, to też jest artysta mojej młodości, jeśli tak wyrażę. Mm -hmm. Jeśli mogę to tak nazwać. To tak, tylko on mi się kojarzy bardziej z książkami, właśnie takimi e, fantazy typu, typu Conan, typu nie Conan. Gdzie, gdzie jednak. erotomania nie? Tak, gdzie, gdzie propagowało się to, że jednak kobieta powinna nosić zbroję lekką. Znaczy, najlepiej zbroję, która chroni nadgarstki. Nie ogranicza ruchów. Przede wszystkim. Tak, zbroja, która nad chroni nadgarski i tył Przez głowy. My w każdej tak? grze to, to wiemy, że mężczyzna musi być mocno opancerzony z żony, dlatego że on przyjmuje dużo ciosów, a kobieta jest po prostu zwinna, szybka. Tak, tak, dokładnie. I ona nie potrzebuje jakiejś, tam, wiesz, zbroi płytowej, no bo ona, ona by ją ograniczała. Zresztą nie wiem, czy pamiętasz taką fantastyczną grę Golden Axe. Ona jednak walczyła z tym. Bo tam i, jed, i kobieta, i mężczyzna byli, wiesz, tak kusy ubrani. Jak Conan. Polskie RPG. Pols to, pols to, w, nie wiem, pamiętam, że w Kisztalach Czasu chyba w pierwszej edycji, nie wiem, czy się zmieniło, bo potem nie wiem, czy była druga edycja, bo bardzo szybko przestałem na to patrzeć. Tam było tak, że miałeś bardzo ciężką zbroję, bo to ona zakrzywiała rzeczywistość i strzały omijały cię. Nie pamiętam, że strzelanie z łuku do koleś w pełnej zbiegłodowej w ogóle nie miało szansu trafić. No co ty gadasz. No, no, no, tam tak wynikało tego, że wiesz, A, no, z, tych, z tej tak mechaniki fantastycznej. O, tak, dobrak. z mechaniki wynikało tak, że łatwiej było trafić w laskę e, czem, w małego karła chowającego się w trawie niż w kolesia trzymetrowego w zbroi płytowej pełnej. To tak bywa czasami, że jest no. tak, e, e, e, lepiej trafić... Ślniejszy, lepiej nie zadzierać, nie? Y -y -y. No czyli możemy powiedzieć, że y, wielka, wielka szkoda. Na pewno wielka strata ta świata. Przyczynił się do tego, że, że no jakby świat science fiction nie był, nie był, nie był nudny. i, i no na pewno, no, na pewno. Jeśli ktoś to zobaczy, no, jest, jest chyba muzeum nawet no, jest, jest, jest, muzeum, jest, jego osoby, jest, jest. więc można po prostu gdzieś tam znaleźć ten mały kącik, gdzie można. Być może w, wniknąć w ten umysł, może w tym muzeum, wiesz, po, no, znaczy, Nie wiem, czy, czy chciałby wnikać w jego. Czarnopokojowy, bezoknowy umysł. To prawda. E, dokładnie. Dobrze, Bernardzie, to co? Um, może zostawmy w takim razie Hansa Rudolfa i przejdźmy do, do gier, ale mam takie pytanie. Poplotkujemy sobie troszeczkę najpierw, czy poopowiadamy sobie ostatnie no, oki. Ok. Możemy sobie poplotkować. Czy nie czy? no, chciałem żebyśmy skomen chciałbym skomentować razem z Tobą tą wiadomość. Ja nie będę tutaj mówić, czy ona jest dobra, czy zła, bo to, bo to nie, nie o to chodzi, ale to, że w końcu Microsoft się złamał i wydaje Xboxa bez Kinecta. I moim zdaniem... O, i moim zdaniem to jest to post... No, ale moim zdaniem to jest taka zła postawa, bo oni zamiast po prostu podkulić ten ogon, oni po prostu powinni jednak, nie wiem, skoro mają tyle pieniędzy, a Microsoft ma naprawdę dużo pieniędzy. Microsoft właściwie to nie musiałby nic zrobić, on z samych chyba licencji, nie? Prawda? Z tych wszystkich patentów, które posiadają. Przypuszczam, że tak. Y oni zarabiają tyle pieniędzy, że oni mogliby dla samej przyjemności, nie wiem, y wprowadzenia nas y w nie wiem, w nową epokę technologii, zainwestować w to, żeby jednak ten kinek lepiej działał. Żeby Albo, był precyzyjny. Pamiętasz, no. jak, jak... Ja tak jakbym trochę bardziej sceptyczny, ale na początku może tak nie, ale pamiętasz, jak usłyszeliśmy po raz pierwszy o projekt Natal, to, to jak prawda. mieliśmy wizję, że na przykład StarCraft tak będzie super, po prostu machając z rękami grasz, jeśli by to tak działo z taką precyzją myszka, no. to by było rewelacyjne. No tak jak na przykład w Minority Report, Tom Cruise szybciuteńko się po tym e, interfejsie takim, wiesz, holograficznym, e, ruchowym e, e, e, e, pulsa, no to, to to jest kwestia właśnie tego, jak to można wykorzystać, tylko oczywiście problemy z technologią, z precyzją, z opóźnieniami i tak dalej. Na filmie to oczywiście możesz wcisnąć każdy kit, ale rzeczywistość jest no, no, bardziej bolesna i szkoda, prawda, że, że nie postanowili jednak, nie wiem, zmobilizować się. Mieli tyle studiów, postanowili je zamknąć. No. Pozbyli się Bungie. Przecież Bungie to jest takie studio, Niech, no. Activision tyle pieniędzy im dał, chyba na 200 milionów na, na, na samą produkcję gry, plus tam jeszcze setki milionów na, na marketing, żeby stworzyć nową markę, nową grę. To przecież Microsoft mógłby zrobić to samo, poświęcić 20 milionów albo 100 milionów tylko na, na to, żeby po prostu kinek fantastycznie działał. Powiem Ci wydaje, wydaje się jakby Microsoft przegrany stracił pomysł na, na konsolę. Mhm. tak. Powiedzieć. Oni nie wydaje mi się, żeby tam był ktokolwiek z jakąś wizją. Yy, oni to chyba robią w tej chwili tylko siłą rozpędu. Natomiast. No problem jest wiesz, Na no, Na serio, po prostu jak tak patrzę na to, tak z boku, teraz, no bo wiesz, nie mam ani w tej żadnej konsoli, gram bardzo mało, to naprawdę mam wrażenie, że, że, że Microsoft w ogóle stracił pomysł na konsolę. Yy, Sony coś tam jeszcze próbuje robić, ale też oni do końca wiedzą, co się dzieje. Mhm. Yy, tak. Nie wiem, dziwnie to, ten, ten ta generacja nowa jest taka niby nową generacją a jednocześnie jakoś. No Wiesz co, nie może... Microsoft bardzo szybko podkulił ogon, zauważ, bo. Tak, tak Oni, bardzo, mówię, tak, oni prostu... mieli pewien pomysł na, na cyfrową dystrybucję, na świat w takiej przyszłości. Tak, tak. I też oni też tak, źle sprzedali, dokładnie. ludzie szybko zareagowali na deroby. W momencie oni zareagowali, oni Microsoft stwierdził, ok, to tego nie robimy. Tak. I, tom, wiesz, i i nic więcej i nie A zamiast określenia... właśnie zakomunikować jaką oni mają wizję przyszłości dlaczego oni uważają, że ten oni się tam zaczęli tłumaczyć, że coś tam okazało się później, że Don Matrix też właściwie wiesz y, y, y, y, y, y, y, nie wiedział co, co, co, ma to, co ma to być, tak i tam zaczęto, zaczęto go łapać na słówka, y, za słówka i kończyło się tym, że tak naprawdę Xbox One jest no teraz na końcu tego wyścigu znaczy wiadomo, że Wii U to jest konsola, która no, ona hmm. pierwsza zaczęła, ale teraz jest na ostatnim miejscu i, i wygląda na to, no że tak, Nintendo to jakieś, się po prostu wie, wycofa z niej. Wii U to jest żart generalnie. Ja wiem, że są fani i w ogóle natomiast Wii U to jest żart. No, tak. jest. To, to wyszło za... Gdyby to wyszło wcześniej, przypuszczalnie, nie byłoby tak źle. A problem z one jest po prostu taki, że gdzieś tam była oryginalna wizja, którą mieli... Tak podcięło im i... czyli wiesz, to takie to korporacyjne prawda. trzymanie wszystkiego, wiesz, w tajemnicy, niewyjaśnienie, bo wiesz, jeden dział ma jakąś wizję, na czymś pracuje, ale na przykład y, ktoś, y, ktoś jest szefem, czyli powiedzmy, nie wiem, wychodzi tak jak Don Matrix. Przecież Don Matrick, zanim on, powiedzmy, dowiedział się, co pięć tam poziomów niżej robią ci inżynierowie, tak, z, z, z Research and Development, to przecież tak, Musiał być jakiś service delivery manager, jakiś inny manager, manager managerów, jakiś tam szef działu, departamentu, nie, nie wiem. Ja oczywiście tak teraz szłam, ale on tak naprawdę nie, nie czuł tego produktu. On, on był od tego, żeby zarządzać firmą i na tym się zna najlepiej. Ale na przykład, żeby teraz odpowiedzieć jakieś szczegółowe pytania, dlaczego my to robimy, dlaczego to będzie przyszłościowe, to nie, on miał po prostu jakieś punkty, tak wiesz, te, te w PowerPoincie jakieś tam. Dokładnie. Te główne, na przykład. Powiedz, że będzie to i to, powiedz, że będzie to i to. A teraz ktoś będzie się pytał, ale dlaczego, a jak to będzie w, w przypadku, gdy ktoś na przykład jest w takiej takiej sytuacji i nagle okazało się, że, że, że to się po prostu nie, wiesz, na, na właśnie na tym, na tym poziomie komunikacji, przekazania wizji zawaliło. No. I, szkoda, I szkoda, Ja zawsze byłem przeciwnikiem nie Kinecta jako idei, tylko Kinecta tego, który, który zaproponował Microsoft, czyli takiego niedopracowanego produktu, bo przecież znowu wracając do projektu Natal i w, przecież Natal dostał nagrodę Time'a za jakieś tam jedno ze stu najbardziej innowacyjnych urządzeń, czy wynalazków tam Tak, ale, od, od niestety, prawa, ale niestety prawda jest taka, że pomiędzy Natalem a Kinect Inaczej, tak. to co miało być na tale, to co zostało w kniekscie, to są. Inaczej, w, w, w kniekscie zostało bardzo niewiele na Tala, no. tak. Przynajmniej, przynajmniej tak to wygląda. W kniekscie zostało tylko parę procent na i już. Przysztof, przypomina mi to e, moją najbardziej nieulubioną grę, czyli e, Stalkera. Stalkera. Mhm. Nie wiem, czy pamiętam, jakie były oryginalne zapowiedzi Stalkera, to mi jest taki, siaki, owaki. Doskonały, to, to, to, to. A myślałem, jak Stalker wyszedł, okej, no, nie wiem, że to była zła strzelanka. Mhm. gra. Powiedzmy, że nie jest jakimś wielkim fan. Natomiast z tego, co miał być Stalker, a z tego, co cośmy dostali, to było 5%, nie? Więc tak samo właśnie wygląda kinek. Tu znaczy wiesz, ten. tylko że Stalker to jest grana. No nie? Nie, nie, nie, Ona nie, nie, nie wpływa prostu... na nic i nikt Stalkerowi nie przyznał nagrody tam. Nie nie, nie, nie, nie, nie, oczywiście, że nie chodzi mi o sam fakt, po prostu. jest takie porównanie, nie? To nie, mógł być cokolwiek, po prostu wybrałem Stalkera, bo jak mogę wbić, to szpilę to wbiłem, No tak, tak. <laughs> ale, ale problem jest właśnie w tym, że kinek, tak jak powiedziałeś. Kinek, który wyszedł na rynek, pierwszy kinek, a, a, a urządzenie, które było jako projekt na to zaprezentowane, to były dwa różne urządzenia. Bo okazało się, że chyba po prostu nie wiem, czy doszli do tego, że Xbox jest, nie, nie, nie ma takiej mocy obliczeniowej, żeby to pociągnąć, ale to mogli rozwiązać poprzez wkładanie, nie wiem, jakichś dodatkowych nie wiem, procesorów, jakichś jednostek obliczeniowych, cokolwiek, do tej samej kamery. Przecież nie, jak rozwiązał na przykład problem Duma i Super Nintendo? Właściwie kardzic z, z Dumem na, na, na, na Super Nintendo miał w sobie tam dodatkowe, właśnie procesory i tak dalej, żeby tę grę mogła napalić, bo, bo ta konsola nie byłaby w stanie tego zrobić. Tak po prostu. Więc tu mogli zrobić to. Tylko, że nie wiem, no, okazało się, że nie wiem, być może byłyby za duże koszta, coś im tam nie zadziałało, i poszli po takiej najmniejszej nieoporu i tak naprawdę zaproponowali kamerę. Z, z tam chyba z podczerwieniem, która po prostu, nie wiem, w nocy może też e, widzieć człowieka, czy tam w gorszym oświetleniu, i mikrofon. I tak naprawdę okazało się, że y, to, co y, y, twórcy dostali, to to właściwie w niczym nie, nie, nie aspirowało do jakiegoś rewolucyjnego urządzenia. I ja pamiętam, kiedyś była taka gra, że była jakaś taka biatyka, że się palcami chodziło, wiesz, że palcami tam chodziłeś sobie po blacie, i wiesz, i, i, i pykałeś to niby tam y, y, jakieś nie wiem, kopniaki i tak dalej, no, ale okazało się, że Kinect nie jest w stanie rozpoznać, wiesz, tak, tak precyzyjnych ruchów, wiesz, ręki, że tylko właściwie kikuty, mańkuty, wiesz, całych dłoni, dlatego na przykład świetnie się sprawdziły gry taneczne, dance center i tak dalej, ale one nie wymagały nic rewolucyjnego, one, one wymagały tylko kamery I, pro, i ja zakładałem, że nowy Kinect ten problem rozwiąże, że to będzie po prostu lepsza technologia, lepsza, szybsza konsola, więc ten problem mocy obliczeniowej nie będzie istniał, no ale okazało się, że co, że Mamy już, no trzeba tak liczyć, nie wiem, listopad, grudzień, styczeń, marzec, kwiecień, mamy maj, czyli prawie sześć miesięcy od daty premiery i tak naprawdę gdzie są te gry na Kinecta? Gdzie jest to, co ma pokazywać sens posiadania tego urządzenia? No nie ma tego i okazało się, że to, co naprawdę działa, chociaż jeszcze wymaga dopracowania, czyli to rozpoznawanie mowy, czyli cała ta idea, co wiesz, Xbox on, Xbox off, unsnap that, unsnap this, y to, to, to działa, ale to wystarczyłoby ten fantastyczny... To no. można mikrofon podłączyć, prawda? I tak naprawdę teraz oni całkowicie podwinęli. I to już jest, w tym momencie to już jest koniec. To już jest koniec kinecta, bo nikt przy zdrowych zmysłach nie kupi konsoli z Kinectem, a twórcy, skoro okazuje się, że rynek nie jest na tyle nasycony, to nie będą inwestować w to. Przecież Wii, pierwsze Wii, przy fantastycznej sprzedaży wprowadziło dodatek do konsoli, który wprowadza precyzyjne sterowanie, Motion Plus, nie zrobił furory i nikt z twórców nie wykorzystał, nie, nie, nie, jakby oprócz kilku gier, jakby to nie załapało. Nikt po prostu tego nie wykorzystywał. I, I tak będzie z Kinectem, że w tym momencie, kiedy Xbox wychodzi bez Kinecta, całkowity sens tworzenia gry, żeby ten Kinect był wspierany, no tak naprawdę nie istnieje. To znaczy, no nie ma powodu dla, dla twórcy, żeby on po prostu spędzał dodatkowo czas, czy nie wiem, czy, czy jakieś studio dodatkowe pieniądze na to, żeby tworzyć jakąś dodatkową yy, obsługę, nie wiem, na nią wiesz że głosem, ale wiesz, żeby na przykład tak jak było w kilku grach na, yy, na 360, że tam gdzieś jakiś ruch ręką to jest jakiś nie wiem, jakiś sygnał daje żołnierzom, czy tam jakiś rzut granatem i tak dalej. I tu jest ten problem. I trochę, trochę teraz zastanawiam się, yy, jak uzasadni to Microsoft, oprócz tego komunikatu, że oni tam powiedzieli, że okej, okay, no muszą rywalizować, rywalizować cenowo, ale jak oni teraz tym rakiem, no nie, będą się wycofywać y, z, z tej swojej wizji. No. no to, jest, to jest oczywiście znaczy, pytanie otwarte. No, to pytanie otwarte, bo no, nie bardzo wiem, co tu jeszcze dodać, powiem szczerze, Damianie, do twojego wywodu. Ja jestem, ras... ja, jestem strasz, ja jestem straszliwie zawiedziony obiema konsolami, całą tą niby tak. generacją nową. Ona jeszcze nie pokazała takich, wiesz, roków, nie wiem, to Połączona cena tych dwóch konsol to jest cena... Powiedzmy, że w miarę dobrego PC ta, jeśli sobie tego jeszcze parę groszy, kupię sobie naprawdę dobrego PC mhm. naprawdę wypasionego PC e, na którym, którego jakość tak wyrażę grafiki czy czy będzie dla tych dwóch konsol nie osiągana. A w tym momencie obie taką konstrukcję nic innego jak glorified PC mhm. Tak, obie są w technologii de facto PC -ta. Oni się zgubili po prostu z tym z tym sprowadzeniem tych, do, tych dodatkowych funkcji systemu operacyjnego. Dopóki system operacyjny był w miarę taki prosty, to wszystko było ok, bo robiłeś konsolę, ona zawsze była taka sama, nic się tam nie działo. Jak się gra zawieszała, to znaczy, że tam jakiś był problem, ale właściwie gra, która się zawieszała na konsoli, to była niesamowita rzadkość. A teraz właściwie każda gra, która wychodzi, ma jakiś, jakiś feler, coś jest niedopracowane. No właściwie gry, które wychodzą, od razu mają patche, więc... Ten cały, ten cały system e, dodatkowych rzeczy, który nawet jest ciekawy, nie? bo że tam możliwość streamowania tego, jak grasz, że każdy może zobaczyć, co robić, i tak dalej. To jest, to jest fajne, bo w dzisiejszy to jest bardzo popularna zabawa, nie? Tam tworzy sobie konto na Twitchu i, i e, voilà, że po prostu nie, gdzieś e, zapomniano o co chodzi. że Mówi się, że, że PlayStation 4 jest dla graczy, no ale to no jest dla graczy, no ale gdzie są te gry? Gdzie są te. E, gdzie jest ten to komfortowe korzystanie z konsoli? Oczywiście, wiesz, my przeżyliśmy niejedną generację i my wiemy, jak wyglądają prawdziwe konsole do grania, więc to, co mówisz, to są właśnie takie takie... Dla mnie są takie glorified pecety w tej chwili, te Takie PC i w tej samej technologii są zrobione i powiem szczerze, że, że, że jakieś mocy nie, nie prezentują. Jasne, wiadomo, że, że, że at the end of the day będą miały dużo, będą w stanie pokazać dużo, bo jednak zamknięta architektura to ciągle zamknięta tak. architektura, prawda? Tylko, że e... widzisz, ten system operacyjny się zmienia i ciągle wiesz, jakieś rzeczy dochodzą, o których e, trzeba pamiętać i, i, i to też pewnie będzie wpływało, chociaż oczywiście sprzętowo to już się nic nie zmieni, ale, ale, ale zawsze tam jakiś, wiesz, system operacyjny może gdzieś tam jakaś nakładka i źle zadziałać i wszystko się wali. No, no, dokładnie nie. No, tak, tak, no, Zobaczymy, co będzie po prostu za rok, bo, te, bo to też jest tak, że zawsze początek każdej generacji jest wolniejszy. Ja na przykład bardzo późno wskoczyłem na, na poprzednią generację, kiedy ona już była właściwie to chyba było rok czy dwa lata po. Ty byłeś, ja ty byłeś na, na, na początek. Ty miałeś na chyba początek. startową konsolę nawet. Tak, tak. Ja miałem pierwszego tego x z pierwszego, tego, rzutu. pierwszego rzutu. Z prosto z Chin. Serial 000001. Dokładnie, Która się nawet nie zepsuła. Pamiętasz, że ty ją się używałeś przez lata. No i wtedy się zepsuła. No dobrze, ale ty ją miałem, miałem, miałem, miałem, miałem chyba 3 lata, czy 2 lata. Mhm. To no ją chyba no, no, 3 lata, nie? Ale, ale tak naprawdę to chyba y, pff, niewiele zostało tych konsoli z pierwszego rzutu, które się nie nie, nie, nie, nie swajczyły. Wysypało. Szkoda. E, tego, ale, ale to była to jest... najlepsza konsola, moim zdaniem. 360 to była najlepsza konsola poprzedniej generacji do momentu wprowadzenia, wiesz, tego nowego interfejsu Metro kwadracików, kiedy czym, oni po prostu że... poszli w nowym kierunku. Generalnie konsole, się mówię, ja do, do, do, dołożę, że one się generalnie pogubiły. Mhm. Generalnie, mówię, że wydaje mi się, że konsole się po prostu pogubiły w tej chwili. przestają być konsolami, zaczynają być jakimiś żartami i mówię, ja, ja skończam się to z bardziej w kierunku grania na PC-ie PC znowu. Czy no granie na ie ma, ma wiele zalet, bo przede wszystkim to, co oni ci próbują sprzedać, że może zrobić to, może zrobić tamto Zawsze też mieć na pc -cie. Być może to jest kwestia taka, że y, po prostu część graczy nigdy by się na tego pc jednak nie przysiadło i oni o tych, o tych rzeczach, które dla nas na pc są y, oczywiste, to oni przyjmują to z taką rewolucją, że wow, że coś takiego można robić. Tak, tak, i, teraz. I, I to jest taki dla nich czynnik, no nie, że okej, okay, nowości. Że ta konsola jednak coś wprowadza nowego, interesującego, ale gdzieś tam, y, nie wiem, być może to była kwestia tego, że ta jednak... Y, Zauważ, że te konsole kosztują mniej na starcie. Przepraszam, tak, takie mam wrażenie, że mniej niż, niż poprzednie konsole kosztowały na starcie. Się nie pamiętam, poprzednie. Znaczy, na pewno 300, 360 miała prawda, te dwie, dwie wersje, nie? Prawda, premium czyli i Core. Razie, yy, core i Premium. Bo premium no, było z dyskiem 20 gigów. Tak, tak, tak. I to była czyli wersja chyba Xbox 360. I Core była ta wersja, która była bez dysku. Bez dysku, tak? Która potrzebowała prawda, kartę pamięci, żeby zapisywać tą stan gry. I, I to były konsole, które Europe. Ile one kosztowały tę nie Wiem, że. ja się szukam? Znowu 3, a, PlayStation 3 miała wersję, która była za chyba za 600 euro. I to była wersja, która była ze starszą kompatybilnością. No, tak, tak, tak. Port USB, czytniki kart. No to była ta wersja z, z większym dyskiem twardym. Cuda, cuda, na no i była tam wersja też troszeczkę słabsza, tańsza, ale to były bardzo drogie konsole. I jeszcze trzeba pamiętać o inflacji, więc jakby te pieniądze dużo więcej. I teraz za teoretycznie dużo mniejsze pieniądze, chce się nową konsolę wprowadzić na rynek i. A nie, nie umiem znaleźć. I ceny, i nagle nagle na się okazuje, na że te konsole po prostu generują na przykład grafikę, która owszem jest ładna, owszem jest olśniewająca ale ona nie. Znaczy, nie nie, nie przełamuje tak. pewnych jeszcze granic, że to trzeba po prostu poczekać. Ja myślę, że 2-3 lata poczekamy, ale chodzi o to, że tak jak konsole generowały ładniejszą grafikę, jak już powiedzmy te gry wyszły takie naprawdę dobre, niż generował PC w tamtym analogicznym okresie, tak teraz PC generuje taką grafikę, że, że te konsole, no owszem, jak ktoś no ma słabego PC, -ta, ale, to one To, to tak, to. dokładnie, masz słabego PC, do ładnie, ale już na mocnym PC to się nie ma co porównywać. Natomiast. Ja pamiętam, ja pamiętam, jak się. Ja, nie wiem, czy pamiętam, że u mnie to wyglądało tak, że ja kupiłem, że ja pożyczyłem od Ciebie Xboxa tak. Pierwszego. Czarnulkę to jest to określenie PlayStation 2, ale... No, ale wiadomo, twojego, twojego czarnego e, Xboxa, mhm. na którym wtedy... Myślę, że nie byłeś chyba zbawie... konsolowym graczem takim dużym. Nie, nie, nie, to był pierwszy mój większy kontakt z konsolami, znaczy tak. dłuższy, bo tam wiesz, tam... zakończyłeś się w Halo, przyznaj się. master. Chief nie w Halo, i... tylko w Mercenaries. A, Mercenaries, no tak. Mercenaries. Mnie po prostu rozpieprzyło swoją cudownością Mercenaries. Ja to to wziąłem w piątek, w niedzielę ci go oddałem, w poniedziałek ci go oddałem, poszedłem od razu kupić swojego Xboxa. Ale jeżeli nie było jako... czarnych, to wziąłeś białą. Nie, nie, wziąłem czarnego. Wziąłem... Nie, to był Xbox One. Znaczy Xbox... 360. One, chyba. Oryginalny Xbox. I dopiero potem, nie wiem, dwa miesiąc później, czy dwa miesiące później, kupiłem Xboxa 360. Aha, czy ty to... to, to nie... Widzisz, umknęło mi z głowy, że ty przyszedłeś przez, przez tą generacją... Tak, generację tak, nie, 4... nie ja nie miałem, ja miałem Powiedzem myśmy dały czas, że grali w tego w Halo Online y, i tak dalej. Mhm. Ale tak naprawdę właśnie te piękne złote czasy, o które tak wspominałem, że jesteśmy już stare dziadki. No przecież podcast y, nagraliśmy pierwszy odcinek 7 lat temu, to kawał czasu. Y, to były najpiękniejsze czasy, kiedy się grało jednak na 360, prawda? no Ja no przecież ja miałem każdą grę jak wtedy wyszła. Mhm. Każdą. Ja, ja wiesz, nie było dnia, tygodnia, żebym ja nie wrócił do domu z nową grą, kto mnie nie napierdzielał przez ile No Ja to się mówi, taki słomiany wdowiec, bo, Ale, bo, bo powie... żona Nie, nie, nie, w jest, miałem, była... ja już nie, nie, jak tego nie, czasu. nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, tak też złote czy... czasy, młodość, nie? entuzjazm. Nie, ja powiem Ci, że teraz, jak, teraz, jak spojrzę spojrzeć też to rzeczywiście, to, to myśmy... ja wtedy grałem gigantycznych, no mówię, nie było dnia, że mnie nie kupił, czy tygodnia, że mnie nie kupił nowej gry. Ja Przez sobie policzyłem, w... ile w tamtym okresie wydawałem na gry o, księcznie stary, w ogóle, to... To masakra, czyli ja powiem Ci tak, ja ostatni, wiesz, jak ja oddawałem moją konsolę i przekazywałem gry dalej, no to ja miałem chyba 70 tytułów na Xbox. Płakałeś, jak ją sprzedawałeś, no powiedz. No. Nie, oddawałem ją w dobre ręce. No tak, ale płakałeś. Tak, tak, pakawek. Z rzewnymi tak. łzami. No wiesz, cena na lunchu była 309 euro u nas, core system, a 409 był ten e, pełny 360. No, czyli ja, ja to zawsze mówię, że pamiętajcie o inflacji. I że to, no, 490... tak, to jest Ile teraz kosztuje Xbox One? No, 499, nie? 499 no, jest... w wersji, wersji tej normalnej. Tam była wersja y, przez jakiś czas. Nie wiem, czy ona była jakaś specjalna, czy grom, czy nie, ale w każdym razie kosztowała jeszcze mnie, bo kosztowała 449 euro. I teraz ma być 399 euro no, wersji A, a, widzisz, a że 3409 kosztował na, na w dniu lunchu? Tak. E, 499 kosztował Xbox One, a 409 kosztował 360. Czyli de facto jest zdrowe. Mówisz o... One o, o oryginalu? Nie, ja o tym, co teraz, nowym a, Xbox a, tak, One. A, przepraszam, tak. tak. One. No widzisz, że one się. Środka jakby nie mogli nazwać Xbox no. no? Nie. Ale <laughs> mogli po prostu nazwać, wiesz, Xbox 5. Albo Xbox 7, cokolwiek? Nie Nie chodzi o to, że po prostu do tej piątki, to mogliby jakąś tam filozofię do, do, dopasować, ale jednocześnie pokazywaliby tym klientom, którzy są jednak mało zorientowani, że Xbox jest tutaj już piąta generacja, a PlayStation jest dopiero czwarta. O, I to by było, nie... wiesz, w jakim stopniu. drugie byłoby by, by męczące. Ale jedna, by było. jedna dobra rzecz moim zdaniem, bo ona akadem średnio dotyczy wiesz, techniczne rzeczy, która też została przekazana e, parę dni temu, informacja od Microsoftu, że wreszcie wszystkie te usługi, które są dostępne poprzez Xboxa, nie będą wymagały Xbox Gold, e, tam Live, czy, czy, nie, czy subskrypcji Gold, czyli Netflix E, różne aplikacje telewizyjne. Wiesz, nie oszukujmy tety. się, Microsoft na Xbox na, na Goldzie zrobił gigantyczną kasę. No, Bernardzie, ja że... przyznaj się, ile ile ty tam lat płaciłeś O, chłopie, ja płaciłem się. Ja jeszcze płaciłem Xbox Live'a, jak już nie miałem konsoli. No, bo to jest bardzo ciężko y, zdeaktywować. Nie, to jest tak, bardzo mam... łatwo zdeaktywować, tylko trzeba, tylko zapomniałem o tym, bo to, wiesz, to, to, to było raz na rok 50 euro, który człowiek nawet nie pamiętał, no. Nie oszukujmy się. Mm -hmm. Wiesz, to, to, to, to, to wiesz, tam gdzieś schodziło z karty, czy z czegoś, no nie tak, no, no, tyle, właśnie... nie? Tutaj jakby ci ktoś po prostu zapuścił haka na twoje konto i nie zauważyłeś, że, że coś tam ci spływa, no bo to małe pieniądze, ale, ale mimo wszystko, po prostu się, stały, abonament, się... stały abonament, bo te stałe abonamenty okazały się kluczem do sukcesu wielu. Yy, zobacz, yy, masz Netflixa, który zarabia na małym abonamencie biliony dolarów, jest mega popularny. Masz no Netflix, Amazona, który Netflix, wprowadza Netflix. usługę, oprócz tego, że jest sklepem, który ma, ma tyle różnych rzeczy, no nie, na, na których zarabia, wprowadza abonament. A to Amazon potwornie? Zawidźcie, o, o. Tak. Bo kupiłem u nich dwie, dwie tomy tego wydania A, nowego, nowego, nowszego, najnowszego tego comprehensive wydania Hellblazera. E, zapłaciłem całe 45 euro za to. Aha. Z dostawą. Jeszcze że... nie dotarło. No, już pomijam, że się nie dotarło, ale przede wszystkim to okazało się, że jest bardzo fajna, duża księgarnia internetowa angielska, która sprzedaje te same komiksy znacznie taniej. Czeb tak. się skłoszyło zgwałcone. Ci, Nacięcie. No. A ja, ja swego czasu miałem taką fazę na Hellblazera, bo no, mi się akurat bardzo podobał film K Konstantin z Keanu Reevesem, bo ja lubię e... klimat taki okultystyczny, wiesz, ta walka dobra ze złem. Piekło, znaczy, nie, to było piekło. fajne, natomiast nie było to... To, nie, to nigdy nie był... Nie, to, to nie był blazer, nie? Tak, to była amerykańska wersja. To był jakby na licencji, no. ale z, z własnym... Tam licencja poetyka no bo wiadomo, że z, z Liverpoolczyka robimy Amerykanina, tam... Z, z Brondyna robimy Ciemnego, tak. z fajnej postaci robimy znaczy, wiesz, no, eee, wiesz, no, no Neo no Neo z, tam z wodą święconą i papieroskiem, no taki, wiesz, to miał być. Ale mi się bardzo ten film podobał, miał fajny klimat. Mi film też podobał, znaczy, ja, ja nie patrzyłem jak na adaptację Hellblazera. ci patrzyłem na to, jak na fajny taki film w takim fajnym klimacie. I mi się wiesz, to, bo, bo każdy, kto sięgnąłby teraz po tym, e, ja tak zrobiłem, prawda, po obejrzeniu filmu e, sięgnę po komiks, co po prostu komiksy są niesamowicie zakręcone. O, są, one są takie... No są. Brakuje mi takiego słowa, żeby to określić, ale Chodzi o to, że jest, jest bardzo wysoki taki próg wejścia do tych komiksów. One są y, mroczne, y, niekiedy obrzydliwe, takie obrazoburcze. Kreska niektórych, niektórych jest, przynajmniej no, to, tych, tych klasycznych... Z tych, z tych, z tych dosyć... To jest, jest taka, że ona odrzuca, no, nie? bo to jest z te, tego w, kolorowania komputerowego i tak dalej. Więc to nie jest, jest, nie jest trochę jak w, w Watchmenach, prawda? Tak, chociaż Watchmen mi się jaka Watchmen jest taki też, ale bardziej znam elegancka ludzi, kreska. Też, ich... Ale tam ludzi, którzy biorą Watchmenów do ręki, szczególnie przed przykład po obejrzeniu filmu, i widzisz ekspresję na twarzy what the fuck. Tak, bo oni są, wiesz, te ultimates w stylu kolorowania i komputerowe. Wiesz, tak, cięgne, tak, najlepiej kredowy papier nie, i w ogóle ach, wiesz, ok. jak nie, nie ma kredowego tego papieru i w ogóle postacie tam gdzieś nie wychodzą gdzieś z tych, z, z, z, niemal w trójmiarze z tych kadrów, to nie ma co czytać, nie? A to są takie klasyczne jakby budowanie opowieści właśnie w takim klasycznym stylu, według jakichś standardów bez eksperymentowania i oczywiście no, starą techniką. No, e, no znaczy ja coś... zawsze byłem wielkim fanem Hellblazera, natomiast ten to wy, to wydanie, które zaczęło wychodzić w 2011 roku, mm -hmm. ono jest fajne, bo jest zrobione w tak zwanym reading order. Są pogrupowane, nie? Czyli tak. na przykład, wiesz, jest zrobione dokładnie tak, jak chcieli, to ten, bo. E, Hellblaze się pojawił bodajże w, the, w Saga of the Swamp w tamtym tak, taka, taka wzmianka oni właśnie No, on się tam pojawił najpierw, to trochę, trochę tam, i generalnie to, to, to, to, co zrobili w, w tym wydaniu. Bo to się w 2014-2012 roku zaczęło wychodzić. Po prostu pozbierali wszystko, jak należy i pokładali, wiesz, w odpowiednim... Ale to jest nie lada wyczyn. Znaczy, wiesz, w końcu już coś zrobi, nie? Jaka nigdy nie, nie czytałem żadnych jakichś takich zeszytów z serii, tak? Ja, ja jednak, jak już sięgałem po coś, to po te zamknięte y, historie typu Hunger i tak dalej, ta... To są, to, są, to są zamknięte wydania no, wiesz, to zupełnie inaczej wygląda jak na przykład masz takiego Preachera który jest jednak historią od początku do końca wiadomo, ale na przykład warto jednak nie sięgać po te pojedyncze zeszyty, tylko te takie zbiorcze wydania i, ja i, też też i je też w kolejności, nie? W kolejności, ja też osobiście ja, osobiście, ja już kupuję komiksy to kupuję tylko te zbiorcze duże wydania czy tam hardcovery czy coś takiego, nie? bo jest po prostu łatwiej mnie miejsca zajmują. No i też elegancko wyglądają na półce, bo jednak gruby grzbiet, na którym widać tytuł, a nie jakiś zaszycik, chudzinka. No. Wiesz, jak ja na przykład raz, raz do roku przeglądam tak wizualnie w sensie moją biblioteczkę komiksów TM Semic, natomiast one bidulki, jeśli nie wyciągniesz tych komiksów z półki, to nawet nie wiesz, co tam jest. Tylko no. te, te typu Mega Marvele czy, czy jakieś wydania specjalne DC, one miały grube grzbiety i one, one, to były te takie zamknięte większe historie i one się ładnie prezentują na półce. Wszystko inne to takie, takie, takie zeszyciki, gdzie już te przetarte są te grzbieciki. No ale wracając do tych abonamentów y, Amazona i tak dalej, to jest to, jest że po prostu to jest ten trend, że teraz właściwie wszystko idzie w abonament, dlatego że y, okazało się, że y, w dzisiejszych to jest czasach. Tak Spotify, czy, czy Netflix właśnie, nie? No bo w dzisiejszych czasach naprawdę nie jesteś w stanie, wiesz, płacenie za pojedyncze rzeczy. C, c, po prostu jakby coraz mniej w internecie ma sens, bo ludzie po prostu bardzo niechętnie płacą za, za, za konkretny film na przykład na iTunes, chociaż to oczywiście nadal to robią, ale kiedy na przykład za wypożyczenie czy tam za nowy film na iTunes musisz zapłacić, nie wiem, za nowy film tam jest powiedzmy koło 15 euro, tak? Za wypożyczenie powiedzmy 4. Kiedy w Net za Netflixa płacisz, nie wiem, 8, 8, 8. euro... Czy tam powiedzmy na tym mniej, czy więcej? No nie wiem dokładnie ile, ale. 799 przynajmniej tyle ja płacę jeszcze. Tak. No to jest i, i masz nieograniczony dostęp. Więc po prostu to jest, to jest bufet, Czyli każdy ma dostęp, powiedzmy cenowy, ten sam, jak próg cenowy, ale każdemu według jak trochę komuna, nie? Każdemu według potrzeb i tak dalej. Znaczy nie, no to jest inaczej, bo każdemu ile chcesz po prostu. Tak, wchodzisz i masz bufet Wchodzisz i wchodzisz i, i bierzesz. bierzesz, Masz dużo czasu, możesz dać wszystko, masz mniej czasu, możesz dać tylko wybrane rzeczy. Wiesz, to jest, jest kupę śmieci na tym jest kupę śmieci na, na Netflix, jak chcesz, których życiu byś nie dotknął, ale z drugiej strony wiesz, czymś to przeszkadza? Absolutnie nie. nie. Oczywiście, oczywiście. I poza tym, no Netflix tak działa, że ja kiedyś byłem przekonany, że Netflix musi płacić za każde otworzenie filmu, tak? Z ten... co mi się wydaje, to oni po prostu płacą, za, zależnie od, od popularności, od układu, tak? Za powiedzmy, wszystkie filmy, na przykład, nie wiem, Warner Bros. No, oczywiście szalam, że tam, bo to może być, nie wiem, Universal albo jakiś. Inny i oni płacą za to, powiedzmy, też, trzeba powiedzieć, 100 milionów dolarów. I już teraz wtedy ich nie interesuje, ile razy ktoś coś otworzy, czy nie i tak dalej. Więc wiesz, to jest po prostu taki, taki sposób, nie, nie? że jest y, y, y, y, y, o co trzeba się martwić, prawda? To, to o przepustowość internetu, która po prostu w momencie, kiedy Netflix staje się coraz bardziej popularny, popularny to coraz większy problem jest z tym. I mi się wydaje, że. Ja wiem. Jak, jak się okaże, że teraz Netflix będzie w każdym domu, nie wiem, za, za parę lat, to, to na przykład korzystanie z internetu, nie wiem, po 19 czy, czy koło 20, to będzie no, bardzo utrudnione. Tak, tak to gdzieś widzę. No ale oczywiście się wszystko, wszystko może zmienić. No i Netflix, jakbyś miał jeszcze Xboxa, to Netflixa już mógłbyś oglądać bez płacenia za live, i to się chyba tyczy też wszystkich aplikacji typu y, NBA, y, typu właśnie jakiś BBC player i tak dalej. I to jest, i to jest bardzo pozytywna wiadomość. Swoją drogą, gdyby gdyby chłopcy w Microsoftie byli smądrzy albo w tym, w, w, w Sony, to wprowadziliby taki właśnie model do gier. No w Sony jest. Płacisz... Ty... No nie, nie, ale to się nie za tebie, bo taki Taki stricte model, jak masz w w Netflixie, tak? Płacisz, nie wiem, 20-30 euro miesięcznego badamentu i wszystko masz. Znaczy, to, to, jest, to jest na pewno coś, co chodzi ludziom po głowie, bo yy, nieodrzewany online, który sobie gdzieś tam teraz dogorywa w, w odmętach internetu, na takiej zasadzie działał. Yy, on no, to yy, to, to, co, to wyszło, yy, tak. On pozwalał wykupywać... On pozwalał wykupywać oczywiście gry i, i miałeś to swoją chmurę z grami, ale oni później wprowadzili, już nie pamiętam dokładnie, yy, jaki to był koszt, yy, yy, yy, wiesz, jakiś tam abonament, który pozwalał ci po prostu te wszystkie gry odpalać... Yy, Dowolnia, a poza tym przez to, że to było chmurze i tak dalej, więc odpadała instalacja, odpadało, wiesz, czekanie co, na... na, na dole, ten, co, się, co się z tym stało w końcu? No, no wiesz, no firmy musieli sprzedać, bo okazało się, że ona była totalnie nierentowna i ktoś to w końcu, w końcu przejął, tę technologię za bezcen i ona jest gdzieś tam utrzymywana, więc na, na on ale się nie myle działa, ale czy tam jakieś nowe gry, w, w, jakieś rewelacyjne tytuły się pojawiają? Wątpię, bo to jest już teraz chyba ciężko udowodnić, że się ma jakąś pozycję, nie? Kiedy, kiedy jest się po prostu w, w, w tak głębokim e, e, takiej głębokiej defensywie, żeby się utrzymać. Wiem, że e, Sony pracuje nad takim, e, m, takim projektem, ja już zapomniałem, jak się to m, będzie nazywało, ale generalnie tam będą znowu stare tytuły, czyli, czyli znowu tytuły z, z PlayStation 2, PlayStation 3. Tak, tak, 5, to czy... znowu jakiś, jakiś wyjśc, wszystko jakiś taki, wiesz, przynajmniej to te same tytuły jeszcze sześć razy, razy, nie? E, natomiast ja się, się zastanawiam jak, ci, ci, ci, ci, ci. wiesz tak sobie mówię, że fajnie by było i by tak zrobili, natomiast ja w życiu nie przejrzyłem, czy to ma jakikolwiek sens Oczywiście co, znaczy, ja teraz czy... się próbuję sobie przypomnieć i na pececie była chyba taka usługa nie wiem, to jest GameTap.com uh, i też to chyba właśnie na, działa na zasadzie takiego abonamentu właśnie jak Netflix czyli unlimited access to hundreds of PC games download, download and play all what you want I teraz zobaczymy czy, jaki to jest w ogóle koszt tego. Okej, okay, 10 dolców miesięcznie kosztuje. Znaczy, no, tak, tak wie, no, czyli to generalnie chodzi o, o, o abonament jednak w wysokości bardzo zbliżonej do tego, co oferuje Netflix. E, oczywiście kwestią jest e, biblioteka e, tych gier, ale jak spojrzysz, e, to e, GameTap oferuje prawie tysiąc e, gier. Wątpię, żeby to były jakieś nowości. Wątpię, żeby to były... No widziałem tam, tak... widziałem Ghosta, widziałem tak, Ghost. Ale generalnie masz y, praktycznie dla każdego coś znajdziesz, tak? Czyli shooter. Powiedzmy, sz jeśli jesteś fanem shooter. gier strategicznych, jakichś tak, ekonomicznych, to jest i cywilizacja, y, są i shootery, i wszystko, wiesz, czyli jakby ktoś o, ktoś o tym pomyślał, tylko to jest kwestia taka, czy... Jest o jedynka Wiesz, tylko, że jest kwestia taka, że na pewno... Y, kwestią jest tego, że chcesz taką usługę, ale no, nie do grania w stare gry, tylko jednak do grania Przygrania w, w nowości, nowości. I wtedy pojawia się problem z tym, że wyda wydawcą się nie opłaca udostępniać tych gier w, w takiej usłudze, bo w tym momencie to by wszyscy, no, zamiast kupić nowy GTA 5, które nawet wiemy, że mogłoby zajmować przejście tam 30-40 godzin, tak? bierzesz sobie abonament na miesiąc, czyli cię kosztuje powiedzmy 10 dolarów, przejdziesz to, wiesz, no powiedzmy w parę tygodni i zamiast 60 euro płacisz 10, więc to prawda. zawsze jestem problem z tymi. Z Netflixem też nie ma tak, że, że są same nowości, ale generalnie biblioteka jest tak szeroka i to, że oni na przykład oferują y, całe sezony y, w, w bardzo takich wygodnych pakietach, wiesz, to, zresztą oglądanie filmów na Netflixie jest tak przyjemnie zorganizowane, że w każdym momencie możesz przerwać. W, tak, to na każdym możesz... urządzeniu, które masz podłączone Netflixa możesz oglądać i Netflix pamięta, w którym momencie skończyłeś dokładnie, oglądać każdą minutę. Dokładnie. To jest super I to, i to jest coś, co to jest, to, co daje to jest właśnie tak, to, tak, bo, że bo to... zawsze mówią, oni oferują po prostu lepszą rzecz niż oferują piraci, nie? No, dokładnie. Bo piraci e, oferują w gorszej jakości, e, chociaż wiadomo, że tam ktoś tam powie, że no, ale możesz sobie ściągnąć w jakimś e, HD, LoL, z, No możesz, z... ale, ale po co, jak mogę zapłacić 7 dolców, 7, 8 tak, euro miesięcznie i mam lepiej śpisz? Dla mnie to, to, to nie jest nic złego, ale wystarczy, sobie tam yy, skorzystać z jakichś pluginów do, do przeglądarek i tak dalej. Zmieniasz sobie lokalizację i nagle masz ofertę, nie wiem, kanadyjskiego Netflixa, amerykańskiego Netflixa, który jest ogromny. Yy, masz, no, yy, amerykański Netflix nie ma ograniczeń licencyjnych, nie? Yy, Mówię, yy, dla nas, u nas problemem jest to, że te filmy, które na przykład, w, nie wiem, w Irlandii czy w UK pokazywał stacja i znam sobie wykupić na wyłączność, nie? Już tak. na przykład Netflix nie dostanie. Mimo, że Netflix ma do nich prawa w Stanach. Nie? No tak, to jest... jest, to jest to Wszystko się sprowadza do praw. praw. nie? Jest biblioteka ogromna, która po prostu... No, nie, nie, no i też jest tak, że niektóre filmy są czasowo, że pojawiają się powiedzmy i w, nie wiem, nawet nie wiesz w pewnym momencie okazuje się, że one znikają i nie mm. można ich znaleźć. Bo na przykład Twin Peaks był e, dostępny w, w europejskim Netflixie, no teraz go nie ma. No, nie, może w... Znaczy ja się nie mogę doczekać, nie wiem czy wiesz, ale jest nowa, odświeżona wersja Netflixa. E, twu, twin Peaks, twin Peaks. W wersji HD, bo nawet HD, e, panoramiczny obraz... Może, może na to czekają, bo w amerykańskim e, tym, by the way, na amerykańskim Netflixie też nie ma Twin Peaks. Znaczy jest, tylko że wyszukujesz i y, klikasz y, twin, y, tam tytuły y, related to Twin Peaks i nagle ci pokazuje, że jest Twin Peaks. Tak? No. Tylko, że kwestia, że to jest ten, ten, A, ten y, 4 na 3 Ten, ten oryginalny Twin Peaks, tak jak, ja, wiesz, jak ja oglądam Miami Vice, tak? Mhm. Tak, tak. <laughs> e, I co y, nadal oglądasz, to jednak jest. to... tak, tak. Ogląda, maja, oglądam Miami Vice oglądam na zmianę z tym, z, z Magnum PI. A, no. Magnum uwielbiam. Po prostu to jest, to jest serial mojego dzieciństwa. No i ja mam... jak teraz przejrzysz to teraz wszystkie te seriale, które my pamiętamy jako takie najbardziej zakręcone, ale seriale naszego dzieciństwa, czyli MacGyver, drużyna A, A, A, Airwolf, ten... Sequest. Tak. Nie, nie... Sequest jest na tym? Na Netflixie? Zdawało mi się, że widziałem Sequest. No, ale wiesz, ale Sequest na pewno jest jednym z moich ulubionych seriali, tylko kwestia tego, czy on jest na Netflixie, ale po prostu to jest... Ja jak na przykład wchodzę na Netflixa, tego amerykańskiego, to jestem jak w sklepie po prostu, jak tak. dziecko się czuje tak, tak, w sklepie tak, tak, z zabawkami, tak, tak. cukierkami, ja nie wiem, za co się złapać. No, moja lista, wiesz, masz... zakolejkowana, co musiał obejrzeć, już jest tak długa, że nie jestem w stanie tak naprawdę już, wiesz, ogarnąć tego, że ja więcej czasu czasami spędzę na przyglądaniu co jest, niż na oglądaniu, więc... No ja, ja cię rozumiem, I hear you, I hear you. Ja, ale dobrze, czyli to zanim przyjdziemy właściwie do, do rozmawiania o tym, w, w co ostatnio graliśmy, to skoro rozmawiamy o ja tak płynnie płynnie de, wspomnę o tym, że... De, nowy sezon 24 się pojawił. On właściwie jest taki trochę oddzielony od tego, tych oryginalnych ośmiu sezonów pierwszych i dzieje się tym razem w Londynie. Jest tylko 12 odcinków, czyli to nie jest takie pełne 24-24 godziny, ale cieszę się, że Jack wrócił. No ty, Bernardzie, chyba nie jesteś wielkim fanem Jacka. Powiem ci tak, ja obejrzałem pierwszym sezon. Mhm. Eee, pierwszy sezon obejrzałem, 24. Pfff. Eee... Miałem dosyć ambiwalentne uczucia wtedy. Bo pierwszy sezon serialu? Generalnie słaby. On jest, on jest yy, interesujący, jeśli chodzi o yy, przedstawienie koncepcji. Ale to są takie rzeczy, yy, tak, się, tak, które po prostu zepsuję Zacząłem zaciągnąć drugi. No dokładnie, nie znajomy tego serialu. To zaciągnąć drugi sezon. To zaczął się. Że pamiętam, zakładam, że w dzisiejszy raz to już nie jest spoiler. Drugi sezon u 24. Y -y. O ile nie mylę się, drugi sezon zaczął się od wybuchu bomby atomowej, prawda? Znaczy, yy, tam. No nie chcę za, za dużo mówić, ale generalnie te pierwszych kilka sezonów to są najbardziej hardkorowe rzeczy, jakie możesz sobie wyobrazić, że amerykańska telewizja pokazała. Między innymi z tym, czy na przykład, wiesz, czy możesz kogoś zabić, znaczy ja mówię, że zimną krwią, ale na przykład masz sytuację, masz człowieka przed sobą i masz gdzieś tam grupę, powiedzmy, 100 osób i ktoś ci mówi, że zabije tę grupę, ja oczywiście parasarizuję sytuację, która miała miejsce w serialu, ale mówię do siebie: zabij tego człowieka albo my zabijemy te 100 osób, wiesz, jedno życie czy, czy, czy setka. 300. No i, i co? No Jesteś jak robot, Android. Kalkulacja musi być. Wiesz, no wiesz, powiedzmy 100. 100 żyć to jest więcej niż życi, jedno życie. I... Ale ten te należy, należy wtedy przyjąć metodę y, wujka Józefa mhm. Stalina, który zawsze mówi, że jedna śmierć jednego człowieka to tragedia, a milionów to statystyka. No właśnie, czyli po prostu mo, można to było odwrócić na stronę, że, żeby uniknąć tragedii, y, no, Albo Ty poświęcasz życie 100 osób. Tak, żeby, żeby, żeby poświęcam statystykę dla tragedii, żeby tak. uniknąć tragedii. Te rzeczy, jak ja widziałem po prostu, co, co oni robili w tym serialu, te, te rzeczy. I mi się wydawało, że te, że te granice, czasami dobrego smaku, czasami y, tego, co można pokazać, albo jakby wiesz, dyskusje na temat tego, czy decyzje na przykład, które podjął prezydent Stanów Zjednoczonych, czy na przykład Jack Bauer, czy one były na przykład uzasadnione. Bo one, bo one wynikały właśnie bardziej z takiej kalkulacji i, i, i oczywiście tam były emocje, ale oglądając te sceny tortur z, wiesz, z GTA 5, nawet będąc ich uczestnikiem aktywnym, yy, czyli tam machając tym jednym czy drugim urządzeniem, to to było pikuś w, w do tego, co, co się działo w 24, kiedy tam jednak to torturowanie było jakby metodą, która była jak najbardziej yy, jak naj wiesz, nieoficjalna, ale to była najlepsza metoda na przykład wyciągania informacji, czegoś robienia i tam, tam się nikt nie szczypał z tym. Wiesz, i, i, i, to, i to było fajne. Ten, na razie y, sezon się zaczyna oczywiście tam z pompą, ale y, póki co, y, jeszcze jakby mi się wydaje, że wszystkie, to, szczególnie te ostatnie odcinki, se, sezony 24, one oczywiście były nadal hardcore, ale, ale już nie było takich. Y, Takich właśnie scen, że ok, wysadzamy bombę atomową w środku miasta, czy coś takiego. nie, Już, już, już, już nie było tak hardcore. Rozumiem, już, już, jakby taki... Już, już, już. Jack był już taki mniejszy, jakby to sumienie zaczęło go bardziej, e, wiesz... I to taka po osobista chcesz, wendeta dobra, dobra, prze, była... Przesadziliśmy. Waż... Tak, że osobista wendeta była e, ważniejsza od tej chłodnej kalkulacji. Ale a propos androidów, smutna wiadomość, chociaż już smutna teraz to wejść. wszyscy wiedzą. E, almost Human. Almost Human skasowany. No niestety, ale to jest Fox, no to niestety, wiesz, to jest, radio, to jest ta, ta, ta radio-stacja to jest ta stacja, ta wizyna, która po prostu no, robi, co robi, wiesz, ja w momencie, jak puszcza Fox cały serial i w trzecim odcinku wiadomo, że im, że popierdolili kolejność, tak. to już można się stawić na to, że serial będzie skrasowany. Ja słyszałem, tylko że jaka doglądał w kolejności taka tak jaka była, więc ja nie, nie, nie bardzo wiem, który... A nie zwróciłeś uwagi, że niektórzy. że... Serio, ja nawet, ja nawet ja nie... Słyszę, ja Powiem tak, ja się sam zorientowałem się, że odcinki nie pasują. Bo wiesz, był odcinek, gdzieś tam głęboko w sezonie, gdzie kogoś, rozmowa między robotem, czy androidem i, i, i, i, i, i, i chciałem powiedzieć dreadem, e, tak. była taka, jak wiesz, jakby się, tak, no, mówię, tak, jakby się dopiero poznali. Tak, no mówisz, dreadem, Była taka, jak dopiero poznali. I to się dało wychwycić, bo wiesz, po prostu pomieszane to było. No, to jest typowy Fox. Pomieszanie, poplątanie, no to już tak. człowiek już wie... Kiedy już aha, tam powiedzmy drugi, trzeci odcinek, to nie są w takiej bardzo dobrej komitywie. Świat tak, sobie bo... pozrzucają do jedzenia i tak Dokładnie, raz. dokładnie, bo to, bo to był tak naprawdę odcinek siódmy albo dziewiąty, nie? No tak. Widzisz, to jest, to, jest, to jest kwestia tego, ja, ja to pamiętam, bo kiedyś, kiedyś było tak, że m, były te e, numery produkcyjne i numery tego, wiesz, te, w jakiej tam kolejności Fox puszczał je w telewizji. A, no I, I ludzie rozszyfrowywali, co powinno się oglądać, w jakiej kolejności. Tak, tak dokładnie, to się nie, tak. nie zgadza. I w momencie, jak Fox coś takiego robi, to już wiesz, że Sanchez jest... Mhm. że serial przetrwa, są malutkie. Tak. Więc to było smutne. Zresztą kupę seriali popadło, zostało skasowane. Dracula nie przeszła, drugi nie przeszła dalej. Ale ja nie widziałem Drakuli, więc nawet się, nie wiem, czy... czy, czy to... strasz... Nie wiem, się Dracula straszliwie podobała, bo to było takie zupełnie inne podejście do całej historii. Fantastycznie zagrana, fantastycznie zrobiona. No ale, stary, jak czytałem pierwszą opinię, jak wyszedł chyba drugi, trzeci odcinek, to na tych takich stronkach amerykańskich, to stary, pierwszy tekst, który przeważał, to było... Nie wiem, ten serial jest bez sensu, mało akcji, mogli zrobić coś bardziej jak Buffy. No, no to wiesz, no, no, no, no na tej zasadzie, nie, Johnny Moron nie dał rady, nie? No, ee, co tam jeszcze z tych seriali takich, które Nie, ja ostatnio widziałem listę, bo 30 seriali, które skasowano, nie? wiesz, w ogóle. E, o community sobie... poszło w piach. Tak, tylko że community e... miało, miało te, jakby jeszcze taki. Jakby to powiedzieć, jakby ten ostatni sezon community. Ja jaka tego seriala nie oglądam, ale słyszałem, że po prostu ten ostatni sezon był jakby takim powiedziałem świeżości, dlatego, że wreszcie ci oryginalni twórcy wrócili. I jakby dokończyli chyba y, tą historię, nie wiem, można powiedzieć, tak jak trochę jak Farscape, nie? Farscape mm. był ten problem, że tam y, tak tak tak y, jakby zdecydowano się za, zakończyć y, kręcenie tego serialu, zanim ta historia została opowiedziana i do, dopiero po jakimś czasie się to udało czy jakoś tam, nie wiem, jakimiś tam y, środkami y, dokończyć tę te, te, te historię, ale widzisz, to jest, to jest ten problem, że mnóstwo seriali powstaje, nawet sobie nie zdajemy sprawy, ile, ile, ile yy, setek pilotów seriali powstaje, których nigdy nie, nie widzimy, nie słyszymy. A to prawda, to Później prawda. Później te to seriale to... przechodzą gdzieś tam na, yy, do ramówki, ale znowu to jest tak, że jeśli one się nie sprzedają przez pi pierwsze kilka, kilka yy, miesięcy, no to jest chłodna kalkulacja. No tak, tak, tak. Oni mają po prostu tak. pięć seriali następnych, które będą puszczać zamiast Almost Human i, i tyle. Bo Almost Human, tak jak mówisz, pierwszy błąd jest taki, że zła kolejność, wiesz, tego. Dokładnie... I brakowało tego tego napięcia tych dwóch postaci, które się docierają. Tak jak, wiesz, w zabójczej broni, zanim, prawda, goście się, do, wiesz, okazali być tak, tak, tak, idealnie tak, pasujący wiesz. do siebie, no nie? Chociaż... to, trwały... tak, to, to jednak trochę, trochę trzeba było poświęcić na, na rozwoju tych postaci. I teraz, jeśli masz rzeczywiście to pomieszane, to nagle okazuje się, że, wiesz, z odcinka na odcinek, to nie sobie, wiesz, piątki przybijają, wiesz, gumą do życia się reperują i tamten. No. no i szkoda. A on miał taki fantastyczny, właśnie, cyberpunkowy klimat. Wiesz, ja. to nawiązania do, do, Blade Runnera, y... do, do Blade Runnera... Do Blade Runnera, do iRobot, poza tym, ten, tak. wiesz, było fajnie, bo taki przynajmniej dla mnie takie, takie bardzo ciekawe, Nie bardzo ciekawiło, bo to mm -hmm. się miałem wrażenie, że jakby to było tylko jedno miasto, trochę jak w Dredzie, że tak. jest tylko jedno miasto, że tam jest jakiś mur, to jakiś, kużwa, tak. wasteland za tym murem, coś tam, nie no, rewelacja, no ale to, wiesz, to wiadomo, Super. że było, że nie ma sensu, znaczy nie ma sensu, że to nie przetrwa, bo to trudny serial był, no. Oni to po nie prostu tylko za bardzo... No. Tak, znaczy, oni z jednej strony postawili na, na robienie takiego serialu, gdzie jednak każdy odcinek to jest jakaś zamknięta historia, a z drugiej strony, wiesz, że ta tematyka jednak, że to jest science fiction, niektórzy ludzie po prostu mają taką wersję do tego, do fantastyki naukowej, że w momencie, jak coś widzą, że to jest science fiction, w ogóle jakieś roboty, lasery i tak dalej, to im się coś tam, wiesz, przestawia jakaś klapka w głowie i oni automatycznie nie, nie będę tego oglądać, bo to jest jakaś bzdura, no nie, no, pomieszało się tym ludziom. Wiesz, a, to było, a to jakby wziąć yy, na jakby przenieść to, no, nie żeby te elementy science-fiction wyciągnąć z tego, to to, wiesz, to były naprawdę ciekawe historie jakieś wiesz, tu aktywistyczne, tu, jakieś, yy, tu jakiś serial akcji, tu coś w stylu może The Raid, chociaż, albo może nie The Raid, tylko szkolnej pułapki, ten, no. ten odcinek, gdzie, gdzie, gdzie się przetyswali do, do tego budynku, gdzie tam byli ci złoczyńcy, ale oczywiście no, problem jest z oglądalnością i oglądalność widzów przed ekranem, która generuje dochód z reklam, to nie jest ta sama oglądalność jak Tak, tak, to nie. Możesz mieć 20 milionów widzów oglądających, ale jeśli tych widzów, którzy są ważni dla stacji w pewnym przedziale tak. jest mało, to nie ma znaczenia, nie? No to, znaczy... że masz 5 milionów starszych babek oglądających i 5 milionów dzieci, okej, okay, no ale mamy tylko pół miliona 18-49 lat przedziału, no to im jest słaba oglądalność, nie? Tak. No i dlatego właśnie i chwała za to, że takie kanały jak HBO czy Showtime się, Showtime bo to są jedyne bo, stacje, wiem, które nowe. Sobie ja, tak, ja, ja teraz tak delikatnie przejdę do mhm. płynnie, przejdę z HBO do Showtime nowego serialu... i nowego serialu Showtime. E, jaki to jest serial? Penny Dreadful. Coś słyszałem, bo rozmawialiśmy Uch. to z Płynnazie, ale nie widziałem. Rewelacja. Dwa, jestem po dwóch odcinkach. Wiktoriański, no Wiktoriański. Londyn, no Wiktoriański. Londyn generalnie, wiesz, czasy rewolucji przemysłowej. Mhm. Ewa Green. Co e, by też nie pokazała cycków już z epizody, jestem lekko zawiedziony, ale okej. Okay. No wiesz, no powiem ci tak, że po pierwszych tak. z, z drugiego chyba odcinka e, True Detective to już To jest ale, jak, to, to fajnie. Wire, nie? Jak to fajnie. to fajnie. W... to fakt. to Było to fajnie. to fajnie. to to to z True Detective, to już Aleksandra właściwie... Datario pokazała, pokazała piersi w tym True Detective i ciężko... Aż powiem ci, to... że sięgnąłem po Percy Jacksona i całkiem dobry, przygodowy... <laughs> film. Tak, się ogląda. Tak, tak, tak, polecam. E, nie, ja ci powiem, że weź ja jestem, jestem ogromnym fanem Ewy Green, więc e, ja po prostu tu, tu uwielbiam tą, tą, tą, tą, tą dziewczynę. Za jej wspaniałe zielone oczy. E, to też. Znaczy, nie chodzi tylko o jej piersi. Ja po prostu lubię jako aktorkę. Mhm. E, mhm. Moim zdaniem po prostu jest. daje zajebiście radę w tym serialu w Penny Dreadful. fantastycznie gra. Tak. W serialu jest coś taki miszmasz trochę też, bo jest i Frankenstein, i jest, i są jakieś wampiry, Dorian Gray się pojawia, wiesz, wszystkie takie postacie. Czyli coś takiego jak e, niezwykła liga gentlemanów. O, coś w tym stylu generalnie, tak. Tak, tak. O tak, tak, mnie tak, to mnie tak, tak, zaciekawisz. Tak. E, dużo bardziej mroczny, brutalny gore i. i i, i, ale jest taki właśnie hint tej Ligi Niezwykłych Gentlemanów. Nie ma steampunka, czyli tak jakby wziął Ligę Niezwykłych Gentlemanów i śledził ją we, w, w tym... E... 19, 18, 19 wiecznym wiktoriańskim Londynie. Ja Anglii, tam wiesz. taki krótki opis z IMDB? To na to wygląda właśnie, że to jest taka... Tak, że to jest, tylko, że, wiesz, tylko że nie ma tego... Być Alan Moore jeszcze... nigdy by im nie sprzedał praw do tego, bo Alan Moore jest taki, że komiks jest komiks i żadne inne dzieło popkultury stworzone na jego podstawie komiksu nie ma prawa racji, racji bytu. Więc Bo tutaj patrzę, ser Malcolm Murray, każde nazwisko tak. się kojarzy. Tak, no Murray to jest ten, on szuka swojej córki porwanej przez wampiry, to się nazywa. -y, która też jest w, w, w lidze ja, jest z klikiem Czermanów. Tak. No, no, no mura, nie? No. Ona e... się pojawia, na jest jedną z członkini. No, no to w tym filmie to ona nie jest, bo jest na razie, ja nie chcę spoilerować, nie? ale pojawiają się, są, są fajnie jest fajnie zagrane, jest fajnie zagrana przez e, e, jest fajnie, Timothy Dalton naprawdę daje no właśnie, fajną Timothy radę. Dalton jest właśnie o tym, żeśmy nie wspomnieli, że tam gra Timothy Dalton. E... Więc mówię, Josh Mi się Harnet strasznie, strasznie podoba. A, właśnie, widzisz, bo teraz patrzę sobie po tych nazwiskach i Josh Harnett tam gra. Tak, Josh Harnett. Człowiek, ten którego ten... ostatnio nie mogliśmy za bardzo oglądać, bo on chyba pokłócił ze światem całym, tym z Hollywoodem i właściwie od, tam chyba Lucky Numbers Levin to żadnego takiego dobrego filmu nie nagrał. To nie wiem. No, ale to, tam on gra tego Ethana Chandlera, Ethan Chandler. Tak. Gunslingera. A, no, tak, to, to Gunslinger jest w ale wiesz, nie jest taki znany postać, jak nie wiadomo z czego, mhm, nie? Jest Frankenstein. Doktor. Tak, ale jest doktor Frankenstein. Musisz pamiętać, nie wiesz. To znaczy, to, że, bo, tak, bo umownie się przyjmuje nazywać Frankensteina tego, Frankensteinem tego potwora. Przecież Frankenstein to jest nazwisko twórcy, który poszywał te wszystkie ciała, żeby części ciała, żeby stworzyć potwora. no. Jest, jest, świetny, jest po prostu świetny Frankenstein, nie? Mm -hmm. mówi Wiktor Frankenstein, ten aktor, co go lewa o, Ewa Grinch w drugim odcinku fantastycznie jest. jest, jest, jest pojawia się Billy Piper. E, Billy Piper ma też fantastyczną rolę na takiej kuźwa, chorującej, na jakąś, nie wiem, chyba na gruźlicę e, taniej prostytutki. MRA. O, rewelacja po prostu. Rewelacja. I po prostu znak czasów tamtej. O, tak, tak. Znaczy, e, warto obejrzeć, naprawdę warto obejrzeć. Mm -hmm. Czyli, czyli e, tu można. Ja stawiam znak na kości tylko ze względu na, na, na opis, bo po prostu ta tematyka jest tak, tak rzadko dobrze pokazana. To jak mówisz, e, to jest serial wydawany przez Showtime, tak? Tak. A wiesz, Showtime to są chłopaki za Banshee, tak? Są chłopaki, którzy zrobili Roya Donowana, więc wiesz... Pff. Zrobili też Dextera, no. Kto lubi no, Dextera, okay. to lubi, ale zrobili... Do... Ale to jest serial, który odniósł niesamowity sukces. No nie, nie, no, dokładnie. No, ale to do... właściwie, można powiedzieć, Showtime, Showtime. na równi wiesz, tak ja z, nie z, z fanem, ja, nie jestem, ja nie jestem fanem Dextera, jak wiesz. Natomiast trzeba do przyznać to, że chłopaki w Showtime wzięli ten serial, i mhm. go poprowadzili od początku do końca. Jaki by ten koniec nie był, tak. e, wiesz, nie przerwali... Ty, wiesz, Fox by go skasował już dużo wcześniej, pewnie wiele z decyzji. Nie byłoby zabijania, wiesz? No, tak? Dexter dla ubogich, bez przeklinania, bez niczego. Nie, nie wiem, czy oglądałeś nie, Banshee. Albo... Morgan nie byłaby sobą, jakby nie mówiła co drugie słowo na F, nie? Dokładnie. A, a, a, nie, tak. nie, wiem, nie wiem, czy miałeś okazję obejrzeć y, Rea Donovana albo Banshee. Znaczy, Rea ja ujawni, chyba może dwa pierwsze odcinki. I sobie odłożyłem to na, na jakiś czas później, ale tam jeden tekst był świetny o, o Da Vinci Code, więc on mnie rozłoży na łopatki. <śmiech> najlepszy tekst to był najlepszy liner, tak. jaki wiesz, jaki po prostu, no po prostu mistrzostwo dialogu. Taki prosty, wiesz, wymiana dwóch zdań, coś tam ten. Rozwalił mnie. Rozwalił mnie na, na łopatki. To jest geniusz. Właśnie tak, tak pisać trzeba, wiesz, jak, jak chcesz tam. No i świetnie to też zagrał John Boyd pan no. się nie widziałem, bo to jest jakimś Baczcie tam dziać. detektywie, to, co... No, nie, nie, nie ma tam nic w związku z detektywami. Nie, To nie jest policyjny serial? Jest, no nichoja, jest, jest ciężki. Aha. E, jest ciężki, jest ciężki. Generalnie wygląda to, to chodzi o to, że koleś, koleś zostaje niechcąco szeryfem w małym miasteczku. No czyli e, trochę policyjny jest. Tak, tylko że koleś jest... Ten koleś, który A, jest mordercy, został tym serysem, jest wypuszczony z więzienia byłym złodziejem, mordercą. Generalnie miasteczko jest... Też chore, jest, jest Amish Mafia. Dosłownie, jest mafia prowadzona przez byłego Amisza starej. I powiem tak, brutalność. Nie się krew, Bernadzi, ty... ale Amish Mafia jest prawdziwym problemem w Ameryce. Serial są jest... na ten temat. E, powiem tak, w Ameryce dużo różnych problemów, prawdziwych. <laughs> e, na przykład nie wiem, czy wiedziałeś, że w Chicago w święta w Wielkanoc zastrzelono 45 osób. To jest duże miasto, nie? Nie, aż takie. E... Ale to wszyscy byli przebrani za święty Mikołajów? To jakiś Nie, Święta Wielkanoz. Wielkanoc. A, przepraszam, to. Może i te No, zginął zastrzelonych w Chicago, wiesz, w jeden, w jeden weekend. Także wiesz, załóżmy, że to że Amerykanie mają więcej niż jeden problem w swoim życiu. Hmm. E, natomiast, trzeba ja to chciałem powiedzieć. Z e, Banshee. Z Banshee jest po prostu, jakbyś wziął najbardziej brutalne i, i, i, i seksowne, tak wyrażę elementy ze Spartakusa, do tego współczesność, krew, <laughs> e, seks, przemoc. Okej. Okay. No, I to jest Banshee. Natomiast całkiem fajnie się ogląda serial, to nie jest głupi. To jest, jest. Jest, jest, momentami się. Tak jak nie, czy oglądasz Wikingów serial. Nie, nie miałem niestety. Kolejny fantastyczny serial, The Vikings. Ale ja znam ludzi, którzy obejrzeli pierwsze sezoni i sezony i już nie wróci tego. Bo po prostu już ma. No, no nie jest w stanie. Nie jest stanie tego gora, tego krwi, tego tak. syfu. E... No jest ciężka, to prawda. Z, z tym. natomiast. Masz kolejny serial, The Vikings. Mhm. Nie stary, polecam. Mhm. Niewrelacyjny serial to jest. Czyli właściwie można powiedzieć, że trochę żeśmy tutaj rekomendacje zostawili, więc e, przejdźmy do gier w takim razie. E, Bernardzie, wiem, jest. że jesteś, e, aktywnie wspierasz Briana Fargo w swojej krucjacie e, wyłapania wszystkich największych bugów, że Wasteland 2. To prawda. To I problem, chciałem się dowiedzieć jak, jak teraz A. wygląda granie. Czy nadal z kolejnym update'em kasuje ci save czy... Eee, jakiś co, to, jest, jest. to jest bardzo ciekawa sprawa, bo ciągle podają, że z każdym kasują ci save'a, a ja zawsze grałem z tymi sejwami. Mhm. To, to jak wygląda teraz stan gry? Czy już mamy, eee, możemy ma mówić o wersji sporo, alfa, czy... czy... Nie, no ciągle jest wersja beta. E, Tym tak, ciągle dodali sporo rzeczy, aczkolwiek przystąpiłem się, zbicia, że ostatnio nie grałem. Czy beta dodali, w sensie bo... to już jest prawie, na, prawie skończona, tak? Bo eee, alfa to jest par... feature complete, czyli wszystko już jest, wyłapujemy błędy, a beta to jest właściwie taka na dzień premierą, no do nie, jeszcze jakieś No nie, to jest wczesna wersja, której już nie ma, Beta to jest taka, że już jest właśnie feature complete do Bemy błędy, nie? Aha. E, natomiast e, powiem Ci tak, do zasadzie nie wracałem do tego, bo są, wiesz, grałem sporo w tą grę, mhm. wiesz, mam nadzieję, że w tym roku wyjdzie. Mhm. Nie chciałbym jednak przejść jej w, w Becie. Rozumiem, rozumiem. Ale to ja Ci tak zadam pytanie, jak na przykład miałoby się porównać do Fallouta drugiego, Oczywiście. Zaznaczymy, i... czy, czy moje sejwy zadziałają. Okay? Ale generalnie y, ignorując to, że y, oczywiście no, minęło sporo czasu, więc jest wyższa rozdzielczość, te modele wyglądają lepiej, że to, wiesz, ten obraz jest ciekawszy, ale czy na przykład ca cały ten feeling z gry, nie? wiesz, to takie y, nie wiem, czy, czy dialogi, czy interakcja ze światem i tak dalej, czy to jest na porównywalnym poziomie do, do, do, do Fallouta drugiego, czy jednak y, ja bym w porównywalnym tak. Tak. Powiem, że spokojnie tak dla gra... znaczy, powiem tak, mogłaby, nie ma się... dla mnie Fallout 2 to jest, wiesz, ani Fallout 3, ani nawet New Vegas nie sięgają Fallouta 2. Mm -hmm. to mimo, że, że, że, Fallout New Vegas bardzo mi się podobał i spędziłem na nim mnóstwo godzin, mm -hmm. to jednak nie jest to ten sam poziom, fabularny i, i, i jakościowy, to powiem ci, że Wasteland, przynajmniej jak na razie, ma potencjał. Powiedz, no to jeszcze nie przeszedłem, gdy nie znam je tak dobrze. No ale jak duży jest ten świat, który jest dostępny, który widziałeś? To jest coś, co możesz powiedzieć, że widziałem dużo lokacji takich i one są naprawdę świetnie, na jak New Reno. Tak, widziałem kilka lokacji. Nie widziałem coś takiego New Reno, co. Natomiast widziałem parę fajnych lokacji. Ale coś w stylu Shady Sands. No, coś w tym stylu bardziej. Czy tam centrum agrikulturalne jest całkiem sporo. Jest sporo zagadek. Jest bardzo fajnie poprowadzona fabułka. Są... Wiesz, są fajne rzeczy, że, że jest kilka dróg, na przykład jest, wchodzi do tego, jest taka lokacja, Prison się nazywa. Generał, żeby się dostać. Nie, nie chcę spoilerować bardzo, ale generalnie jest, ta, jest, ta, jest, ta jest tam miejscówka, jest tam, kilkanaście dróg prowadzących do niej, o. Może kilkanaście, przynajmniej kilka dróg prowadzących do te, w, w, w, w, dalej, nie? E, więc, więc wiesz, no, no jest tego, jest tego trochę, jak mówię, mnie się, mnie się podoba. Mm -hmm. Czyli, e, ale, ale uważasz, że na przykład to, co, co, co już jest, tak mówisz, że to jest wersja beta. Czyli, no bo już, no się, bo ta pamiętać, wersja, się tak, wersja mnie... miała być w tamtym roku. Tak, ja się powiem tak, u mnie, u mnie ta gra nie porywa niestety, u mnie się ciągle sypie, wysypuje, bywała. Muszę zrobić aktualizację. Trzeba tak. no no, Musimy pamiętać, że mój komputer to jest komputer, który był kupiony w roku 2006. No nie, no stary, 2006. Nie, spokojnie, no upgradeowałeś go od tamtego czasu wiele razy. Nie, jedynie co zrobiłem, to dokupiłem kartę graficzną w 2007, czy 8 w siódmym i tyle nie no to tak brzmi jakbyś miał rzeczywiście takiego archiwalny no master, mam mam Core, Core 2 Duo 5400 i 3 GB. no to rzeczywiście Że Więc pajęczyny ja mam... musisz zrywać z niego tak jest nie mam, nie mam sprzętu i tego i GeForce'a e, 8800 mhm. no to z jakiejś 100 generacji <laughs> no no to no, no, stary no tak no to ja aczkolwiek wiesz no, mam 8-letniego komputera prawda Mhm. Który, który, moim zdaniem, ciągle daje radę Czyli znaczy znaczy, ciężko no... teraz mówić, że można się teraz wycofać z tej wypowiedzi, że nie brakuje optymalizacji. Dokładnie, pamiętaj? bo wiesz, powiem tak, pewno nie, nie jest optymalizowany do mojego sprzętu. Mhm. No ale to też jest tak, ta gra, że jednak to nie jest fala od drugiej, jeśli chodzi o grafikę, tam jakaś mina. Tylko tak chyba w 3D, wszystkie, nie? To no, może no, obracać... jest, jest, Jest, dokładnie, jest. 3D graficznie jest wykonany bardzo ładnie. E, to odpaliłem u, u Kumpla na wysokiej ośrodniczości i tak dalej. I to, to wygląda to bardzo, bardzo ładnie. Czyli, e, ale tak jak mówisz, wygląda na to, że ta gra może się jeszcze nie wiem, w ciągu tych kilku miesięcy ukazać, czy jednak Jakie są informacje? tajne informacje od Briana Fargo. Dla przyjaciół z kręgu. No niestety, nie jestem, nie mam, nie mam żadnego pojęcia, powiem się, że nie wiem, bardzo bym mi coś by się ukazała w tym roku jeszcze. Mhm. A człowiek nie no, opowiadał się w przyszłym roku, bo, bo wiesz, po co wiem, że komputer z, ugraduje, z dopiero jak się pojawi nowe, gdzieś się Wasteland wyjdzie oficjalnie, nie? po pewnej wersji. Czyli um, GTX Titan Quad-Core, ośmiowątkowy wątkowy czy coś w tym stylu, nie? No, no wiesz, mój punkt jest taki, ja kupiłem mój komputer w 2014 roku, wydam na niego 1600 euro. Służył mi 8 lat. Bardzo dobry wynik, bardzo dobry wynik. Wydam kolejne 1600 euro, jeśli wydałem kolejne 8 lat z tego, sam To pomyśl sobie, że za tą cenę miałbyś 4 PlayStation 4. No dobrze, a tak to miał jednego PC, który ma naprawdę fajną grafikę. Mhm. Yy, dobrze, Bernancie, to yy, co tam jeszcze. W co jeszcze grałem? A tuż grałem w online wczoraj. O mój Boże. W, na kurniku siedziałem. Talizman. Talizman online? Talizman online. Ale to jakaś wersja przeglądarkowa, czy jakaś nie, gębą. Nie, normalnie znam w Steamie. to Talizman Digital Edition. Grałem z czarnym Jankiem. Mhm. I normalnie gra w talizmana jest, nie? O, to jest I całkiem, coś... całkiem fajne. Ale jest klasyczny ten talizm z grafiką klasyczną, czy jednak jest nowa procentowy, grafika to wszystko? Stuprocentowy, jakbyś wziął talizman na Czyli taki interfejs po prostu uciec... na komputer, ale stary, tak. przeciwy talizman. O. Tak, mapka... E, On nie no wyszedł wszystko. też na iPada? Wyszedł, znaczy wyszedł, wyszedł na iPada, wyszła pierwsza wersja, wyszła, to się nazywało talizman... magie i miecz? Nie, nie, nie, nie, nie. to był jakieś... Właśnie, bo my używamy tytułu, który nie funkcjonował przez długi czas w Polsce. Bo ja oryginalnie gra w Polsce nazywała się Magia i Miecz. Ja wiem, to było A. jakieś dziwne. Jest, na, na, na Steamie masz Talizman Digital Edition mhm. i Talizman. E, czy coś na powiem. Prolog. O. o. I w tego prologa miałem na iPadzie. To jest, to jest taka. Nie wiem, jak to nazwać. Pierwsza to kraina, taki, może pierwszy. To koniec. jest taki solo adventure. Ja tam po prostu grasz sam. Aha. I. Potem wyszedł Talisman. Digital. I z tego, co Janek mówił, on wyszedł również w wersji na, na tablety. Mm -hmm. Ale z tego, co... Wiesz, one nie są kompatybilne. To jest bez sensu. Okay. E, więc ja kupiłem sobie wczoraj wersję na komputer e, osobiste? Ten, na komputer osobiste. I... Ale to jest, tak jak mówisz, że to jest dobry, poczciwy ten, to, to pewnie jest super z tym, że nie pozwala oszukiwać, więc pilnuje komputer zasad wszystkich. O, tak. tak. I widzisz, to jest, to jest moim najlepsza cecha w ogóle gier RPG, gier w ogóle komputerowych, że yy, tak jak na przykład yy, grasz w, na, w super planszowe, zawsze jest ten problem z zasadami. Interpretacją tak, zasad. Nie ma co wyciec, aczkolwiek ja, jak grasz człowiek... teraz przez komputer z żywym po drugiej stronie, w tego talizmana, to wyobraź sobie. Pamiętam, że graliśmy tego talizmana w świecie 40 to, tysięcy lat. To było no, tak, no, <grydyło>, kłótnie o interpretację rzeczy, które po prostu są nie do końca ty, jasne. Jak tu się nie, że ty się myliłeś tam? Nie, a Kato później się okazało, że miałem mię znaczy, tak, masz. Ok po... I zawsze miałem. Nie, nie. Nie, nie, właśnie kiedy miałeś wyjątkowo nie miałeś racji. Nie miałem racji, miałem dokładnie, tak się właśnie, tak nie, było nie, jak ja mówiłem. Nie, nie, nie. Cokolwiek jak ja tam nie mówiłem, to, było, to, była, to był kanon. To e... Tak, byłoby kanon, to mnie też nie miałeś racji, nie? No ale jednak... E, z... Natomiast to jest prawda, wiesz, prawda z... jest taka, że zawsze się łatwo pokłócić, prawda, o to. Tak. E... A w tym talizmanie nie możesz. To trochę też, też i, i, prawda, jest problem z tym. Chyba że grasz na Skype'ie i, i, i... Nie, myśmy wczoraj stale mieliśmy do talizmanie z Skype'a, Kamerki? I jedziemy o, to jeszcze nie? kamerki, no to proszę. No wiesz, cztery kamerki, To prawie to cyber. Się... No! Jeszcze powiedz, że zdjęłeś koszulę i tak dalej, bo. Aha, było... zdjęłem koszulę, pokazałem moje memboobs. Wiesz, <laughs> było fajnie, nie? To, to, to był hardcore, no to tak. E, no. Nie, ale powiem że grało się naprawdę fajnie. Wszędziliśmy sobie na Skype, gadaliśmy sobie. Myśmy sobie normalnie grali, nie? A y, ten multiplayer jest na ile osób, bo to chyba można sporo mieć tam, nie? E, z tego na cztery. Mhm, maks. Ja muszę się zainteresować, bo ja teraz w ogóle całkowicie się wciągnąłem, że mam taką krucjatę, żeby ukończyć w końcu wszystkie gry z serii Souls. Dark Souls 2, to już skończyłem jakiś czas temu, Demon Souls. To była gra, o której się najbardziej odbijałem, bo ona się taka wydawała nieprzystępna. To była to taka hardkorowa, ale udało mi się w końcu. I pojęcie że się, że takie nie mi poszło. Że okazało się, że te, te, te godziny treningu z Dark Souls 2 Demon Souls jednak zaprocentowały i, i przez niektóre tam, yy, przez niektórych bossów, przez niektóre sytuacje, tak jak burza przechodziłem. Więc Aha. jestem po prostu z siebie dumny. I teraz wróciłem do Dark Souls yy, pierwszej części i jak wróciłem do wersji konsolowej, to byłem tak oderwany od tego w ogóle, co, co ja tam, gdzie jestem, co robię, że w ogóle zupełnie nie wiedziałem, co mam, yy, gdzie mam swoje kroki skierować. No to w że nie, no, nic, trzeba grać od nowa i w wersji pecetowej. Yy, yy, sięgnąłem po wersję z wszystkimi patchami, z wszystkimi jakimiś dodatkami nieoficjalnymi modami. Ta gra bardzo, bardzo ładnie wygląda. Oczywiście ma to swoje problemy, ale to jest to te, no. E... To jeszcze grałem, czy jeszcze grałem? E... Nie, no się mam ciągle ten, te parę w early accessów, które tam sobie pogrywano od czasu do czasu, więc a to już mówiłem. Rozumiem. A wiesz co, e... ja widziałem dzisiaj, Bernardzie, wiesz, bo ci pisałem dzisiaj na, na komunikatorze osobistym na twarzy książce. Eee... Godzilla. A mówiłeś, że oczywiście nie byłeś na Godzilla. No właśnie, no właśnie. Rewelacja. Bernardzie, po prostu byłem, byłem przekonany, że jedna film taki e, w stylu Pacific Rim, czyli odmurzasz szotalny e, wielkie bestie, które się biją. Tam, wiesz, no no tak, to no, się idzie na godzinę, I ta zasada nie? została utrzymana. to się nic nie zmieniło, Wiesz, to nie jest jakaś tam jest mi historia romantyczna. Godzilla się ta kochuje e, w, tam, w ludzkiej kobiecie i, i tak dalej, i tak dalej. Nie, tego tam nie ma. Nie ma, ale, nie ma, nie ma. nie ma. Ale nie jest Water White. Nie ma, nie ma również pana Mickiewicza, ani Adama Miskiewicza ani tego pana Tadeusza. No nie ma, nie ma, ale powiem ci, że właśnie, bo jak oglądasz Pacific Grim, to to jest film, który, który jest właśnie taki, taka czysta sieczka. Nie? Wielkie roboty, wielkie bestie i szukamy tylko powodu, żeby po prostu pokazać kilka jakichś tam starsz właśnie w stylu, w stylu godzili. A tu mamy oryginalny koncept, czyli tego Godzilla, takiego klasycznego y, mieszkańca po prostu oceanu, który wychodzi ratować y, nie wiem, ludzkość przed bestiami. No i wiesz, ca całe to budowanie tego napięcia, no, nie? bo wiemy, że będzie Godzilla, wiemy, że on się pojawi i też uzasadnienie tego, że on, on się tam pojawił i to nie było tak które szczapy, bardzo mi się spodobało w tym filmie. To jest film, który w ogóle też widziałem w 3D. Warto go w 3D oglądać, przecież tam nie ma jakichś tam super efektów, że tam, wiesz, Godzilla ci, wiesz, pięścią w twarz daje i po prostu spada ci, spadają ci okulary czy coś takiego. Ale wiesz, albo bardzo przyjemnie się ogląda. W ogóle wejście jest prawie takie jak w, w Parku jurańskim, gdzie helikopter przelatuje nad, nad Filipinami takie przepiękne krajobrazy zielone. Mhm. Gdzieś tam ląduje, później, później widzisz tysiące ludzi jak mrówki, gdzie się spinają po jakiejś skarpie jakiegoś kamieniołomu, a tam na dole dziura a w dziurze oczywiście jakieś szkielety jakaś wie, jakiegoś wielkiego potwora no i tak to się zaczyna, wiesz jest yy, yy, bardzo dobrze trzyma w napięciu no i to, co jest też ważne, no nie, czyli ta walka tych potworów, bardzo fajnie została pokazana ona mhm. jest subtelniejsza, tam nie ma oczywiście takiego, że oni się, oni się tam napieprzają przez, przez 30 minut Czasami nawet jest tak, że są jakieś takie zamglone ujęcia, czy jakieś takie, te, ale oczywiście oni się nie, nie, nie boją grafiki. Jest, jest przepięknie, czy zrobione czy krajobrazy, czy panorama San Francisco, czy, czy Tokio, wiesz, no, to wszystko jest naprawdę zrobione tak, że jak oglądasz, to, to dzisiaj, to wiesz, nie czujesz tej cyny. Bo to jest jednak film, Aha. który się wywodzi z tego, że to jest wiesz, gumowy potwór, nie, tam kościół w gumowym, porzyw, chodzi po kartonowym mieście i rozwala te budynki, nie? No, nie. No, tutaj dokładnie. jest tak, że po prostu jak już Godzilla, prawda, tam ratuje e, ludzkość, no to po prostu to miasto to jest właściwie do, wiesz, do, do wyburzenia. To Fukushima, to to było nic, nie, tam tsunami i tak dalej. Zresztą to w ogóle są takie pewne nawiązania do tego, bo to też jest e, tam pierwsze sceny, że na, właśnie nie pierwsze scena, ale tam początek filmu to jest właśnie Zaczyna się od tego, że poznajemy jednego z, z bohaterów, y, którego gra Walter White z z serialu Breaking Bad. Muszę powiedzieć, że Brian, że... Brian, jak się nazywa Brian. No nieważne, Walter White. Walter White. Każdy zna Waltera White a nie każdy zna Briana, jakkolwiek mówi. Tak, który, który no. właśnie odkrywa, że jest. coś coś się dzieje. Mhm. I e, m, tam jak wykrywają, on wygrywa jakieś, takie, jakieś sejsmiczne fale, które nie mogą być przypadkowe, no ale oczywiście jest problem taki, że on nie, nie, ma, nie jest w stanie, prawda, jakby zareagować wystarczająco szybko, tam dochodzi do, do katastrofy i tak dalej. To jest w ogóle początek filmu. Tam, tam, tam się nic, powiedzmy, nie dzieje takiego, co, co, co powiedzmy by budowało jakby, okej, okay, to już widzimy te potwory, już jest ten początek. Nie. Wszystko jest zrobione na zasadzie właśnie takiego, że po kroku budujemy napięcie, poznajemy bohaterów. W ogóle niektórych postaci wykorzystanie było takie zabawne, bo pojawia się Juliette Binoche który, i, i właściwie ona jest francuską, ale tam nie ma nic nawiązywania do tego, że ona jest, wiesz, że, że ona pochodzi z Francji, ona ma nawet bardzo, bardzo dobry akcent i tylko ktoś, kto ma jakieś absolutne ucho mógłby się doszukać akcentu. I, no I tak okay. dalej. Ale główny, bo, jak, główny, główny bohater to jest oczywiście kto? Żołnierz amerykański. No. A żoną żołnierza amerykańskiego to jest kto? Nie kto inny, jak tylko pielęgniarka. Czy to chyba najbardziej dwa chyba respektowane zawody dla kobiety i mężczyzny w Stanach Zjednoczonych. No bo to jest ktoś, kto broni kraju. Tak, tak. No ba. A jeszcze ten. Nie mają jeszcze opcji pod tytułem całość się kończy z wielką flagą. Czyli ludzie, którzy ratują na życie w dwóch powiedzmy przypadkach. I oczywiście nie można ich nie szanować. Czy jak mieć jakiekolwiek Negatywne myśli. I to jest. To jest, to jest Akad, tak, i tam e, śmieszna rzecz no, dla mnie, Żakat e, nie, nie, nie, nie postanowił nie zrobić to jakoś inaczej, ale w każdym razie e, bardzo dobry film. E, więc Was ja ten film po prostu każdemu. Nawet jeśli ktoś jest przekonany, że mu się ten film nie spodoba, bo, bo nie lubi wielkich potworów, to e, nie widzę jakiegoś takiego większego powodu, dla którego miałby nie iść. I też przede wszystkim w 3D trzeba iść, bo trzeba wspierać tą technologię. No, i... no właśnie, ale ta technologia jest też chujowa. Ja akurat właśnie nieczyle. Ja tylko jeszcze raz powiem, Godzilla to jest naprawdę kawał dobrego kina, akcji, takiego, lekkiego science-fiction, bo tam, prawda, nie ma jakichś nowych technologii. No, nie, no stary, tak, tak... Zdaję, że ogromny, ogromna bestia to już jest, no, jest więc lekki science-fiction. No tak, no, ale jest ale to nie jest właśnie science-fiction na poziomie pacific rim, że tam, wiesz, to jest jakaś technologia budowania murów i super robotów. Nie? Tutaj jednak jest y konwencjonalna broń, która w ogóle nic nie, nie, nie zdziała, no i oczywiście bestie, które ze sobą walczą i wiecie, że całkiem ciekawie są zrobione, że wiesz, że to nie jest tak, że dwa dinozaury przeciwko sobie e, stoją, tylko jednak wprowadzili trochę urozmaicenie, jeśli chodzi o tą, tą bestię, z którą Godzilla walczy. Więc jest, jest fajne. Na pewno, jak, jak obejrzysz Bernardzie, byś chciał o tym porozmawiać, to możemy wtedy skoncentrować się na szczegółach, no nie, czy na przykład to, to było jakoś sensownie zrobione, to nie, ale naprawdę tam jest parę takich pocztówkowych wręcz y, y, scen czy na przykład ujęć, które mi się bardzo podobają na przykład, wiesz, y, japońskie miasto y, które wygląda jak prypeci, no nie? Y, Opuszczone. 15 lat, nic się nie dzieje tam, oprócz tego, że po prostu wiesz, że jest to całkowicie opustoszałe, jest ogro ogrodzone przez wojsko, żeby tam nikt nie wchodził bo, bo to jest strefa y, tam, y, ogrodzona ze względu na, na, na, na, na niebezpieczeństwo tam, radio, radioaktywności wysokiej Super wygląda, więc naprawdę parę pocztówkowych takich ujęć jest, że nawet dla nich warto ten film zobaczyć, bo jest, jest pięknie zrealizowany, oczywiście to jest wszystko generowane na komputerach, to już nie jest tak, że oni gdzieś tam jakieś te atrapy tego miasta postawili i tak to zasiali, ale, ale to ładnie wygląda i to nie kuje po oczach jakąś sztucznością, więc na pewno Godzilla jest to lepszym wyborem niż jakiś tam Spider-Man 2 Amazing, czy nie Amazing. Dobrze, Bernardzie, musimy kończyć. Okay. Dziękuję Ci serdecznie. Trochę mieliśmy problemy techniczne, Mam nadzieję, że tam mi się to tak poskładać, że tego będzie jak najmniej e, słychać, ale to widać, że właśnie to jest ten problem z tej przepustowością łącza w pewnych godzinach, prawda? Że... No to prawda, wszyscy oglądają w wszyscy oglądają no, Tak, to właśnie, się, Netflix to... i ten net neutrality, którzy się wszyscy tak obawiają, bo z jednej strony wiesz, okej, okay, trzeba pilnować, żeby internet był wolny od zapychaczy, takich jak Netflix, a z drugiej strony, wiesz, prowadzenie regulacji jest zawsze złem, i to i to o tym trzeba pamiętać. No ale to jest problem amerykański, który na razie chyba w, w, w Europie się nie pojawia, to w Europie to przyjdzie do głowy, jak na przykład usuwanie linków z Google, czy innych takich rzeczy. To, to, to Dokładnie, w... dokładnie. I, to nie baś, ma innych problemów niż Amerykanie. Dziękuję Ci Unią Europejska za to, że mogę sobie klikać na te wszystkie pop-upy, że są ciasteczka. Moje życie nigdy nie wyglądało tak, tak wspaniale jak teraz, kiedy za każdym razem <śmiech> muszę zaakceptować to, że akceptuję, że są jest no. Dzięki Unii Europejskiej. Dziękujemy Ci. Co czym jest? Dzięki Bernardzie, pamiętajcie. Dzięki za mianie. Żeby nas odwiedzić na naszej stronie www.fantasmagier.net Polecaj znajomym. Do usłyszenia za tydzień. Hej. Do usłyszenia.